Dzisiejszy wykład też od razu muszę oszczędzić, że będzie po pierwsze yy, trochę nudny pewnie, no bo to będzie trochę przypomnienie też tego, o czym z Panią daną wcześniej rozmawialiśmy, czyli o nauczaniu biologicznym, wychowaniu do życia w rodzinie, tej, tej pierwsze rzeczy. Zobaczymy, co pamiętacie jeszcze ze szkoły, ale druga rzecz, yy, myślę, że też będzie jeden z trudniejszych wykładów. Tak wczoraj zastanawiałem nad tym, yy, dlaczego tak yy, i pomyślałem, że to niestety właśnie jest wada tych nauk miękkich z socjologii, no w ogóle całej humanistyki nauk społecznych, tak? gdzie tak naprawdę oni mają, zresztą to myślę, że zauważyliście na tym filmie z zeszłego tygodnia, że tak? oni, biologia to ich tak średnio obchodzi, tak? fakty ich średnio obchodzą. Jak mówił Hegel, to znaczy to powiedzenie, nie? No tym gorzej dla faktów, tak? Jeżeli moja teoria nie zgadza się z faktem, tym gorzej dla faktów. No nie tak jest, tak? Dlatego z biologią, te tematy, oczywiście, zobaczycie, że tam będzie parę rzeczy takich ciekawych, znaczy dużo rzeczy będzie, bo inaczej byśmy o tym nie mówili, gdyby to nie było ciekawe dla filozofa. Yy, ale przede wszystkim yy, no, ona nie jest kontrowersyjna, bo no, można się kopać z koniem, tylko po co znaczy, Wiadomo, kto wygra, tak? Yy, fakty są faktami, zobaczcie, im dalej będziemy szli dlać, czyli im dalej będziemy odchodzili od, od faktów, tak? od pewnej obiektywnej rzeczywistości, I tym więcej sami będziecie, zresztą zobaczycie, tak? Spodziewam się, że dzisiaj będzie raczej dużo milczenia w czasie czytania tekstu, a jak przejdziemy do genderu, to każdy będzie miał coś do powiedzenia, nie? To jest pewien problem naszej kultury, tak? Dlatego, że my mamy, jak jest, kurczę, spotkanie tam wielkanocne, czy przy stole wigiliny, to na każdy temat każdy ma coś do powiedzenia. Jak się spotykamy rzeczywiście z pewną twardą rzeczywistością, która po prostu jest jaka jest i co my tutaj z tym wymyślimy, co my tutaj zrobimy, nie? To już się okazuje, że no to jest dosyć cicho. Zobaczymy zresztą jak będzie, ale jakby od razu wam trzegam, że będzie oprócz tej pierwszej części będzie sporo takich trudniejszych rzeczy, no ale chyba to powinniśmy robić, a nie tylko czytać Anamakota. Proszę, czy na dźwięki Trzeba No, to nie komputer, nie? O! Głupi. Projektor. Yy, tak jak mówię, w języku polskim mamy jedno określenie, w języku angielskim są te dwa określenia. Nie? Sex and gender, chociaż gender też chodzi do języka polskiego. Yy, pewnie ludzie nie za bardzo też nam rozumieją o co chodzi. Natomiast, no rzeczywiście, znaczy, język angielski, co tym celu? Oprócz tego, że to jest język dla debili bo naprawdę bardzo łatwo się go nauczyć. To, to, co jest plusem, to jest to, że ma bardzo dużo różnych określeń, z których my korzystamy. To jest to, co to chyba o tym mówiliśmy, nie? Znaczy, na pewno mówiliśmy, przynajmniej w zeszłym roku na, u Finisa, tak? że oni mają dwa słowa, tak jak Łacina, mają dwa słowa na prawo, my mamy tylko jedno. Tak? Mają dwa słowa na określenie płci, my mamy tylko jedno. Ale i tak nikt nie, nie, nie, po, nie pokona. Słomi, czyli takiego małego ludu Lapończyków na północy Finlandii, którzy mają 90 słów na określenie śniegu. To, no, wiem, 90 gatunków śniegu określają. Polacy, pojedynczy, polski dominuje w ilości las, lasów. Lasów, no właśnie. Więc rzeczywiście, jakiś taki kon kontekst, okoliczności też determinują język. Ale nie o tym dzisiaj. Ehm, pokażę Chyba. Wam ten slajd, który był ostatnio. Ehm, i seks, to co by Amerykanie nazwali seks czy, czy anglicy, jest dotąd. Nie? Na pewno do, do, tego siódmego, yy, do tego siódmego punktu to jest seks. Tak? To jest coś, co jest związane z rzeczywistością biologiczną. I tutaj nie za bardzo co jest się jakby dyskutować i, i rozwodzić na temat tego kobieta, mężczyzna. Chociaż zobaczycie, że to też nie jest takie proste. Ale tak? to jest seks. To jest ta odpowiedź biologiczna. Yy, chociaż ma bardzo wiele aspektów. Gdzieś to dzisiaj wszystko spróbujemy zmieścić, tak żeby do tego już nie wracać. Znaczy tak, że jeden temat jeszcze będzie pod koniec zajęć, pod koniec semestru z tego. No i pytanie jak ten dziewiąty, tak, jeżeli ta płeć mózgowa będzie, dzisiaj troszeczkę tego będzie, tylko wspomniana o tym, jeżeli będzie, będziemy traktować płeć mózgową jako różnicę w budowie mózgu, nie w funkcjonowaniu takim, że tak powiem, zewnętrznym, tylko w budowie mózgu, ewentualnie w neuronalnym, czyli takim wewnętrznym funkcjonowaniu mózgu, to też na pewno będzie seks. Yy, nie pamiętam, Pani, jaki jest oryginalny tytuł płci mózgu? Też nie pamiętam. Yy, książki. To tak? jest taka książka, którą sobie będziemy czytać fragment, yy, przynajmniej yy, czytając właśnie gender czy seks. Więc jeżeli będziemy mówili o mózgu właśnie w zakresie endokrynności, endokrinologii, tak? Yy, w zakresie budowy mózgu, w zakresie różnic anatomicznych, to będzie seks oczywiście, ale jeżeli będziemy mówili o płci mózgu, w tym znaczeniu, że kobiety inaczej myślą niż mężczyźni, a może nie myślą inaczej, tak? Yy, to też będzie kwestia gender. To tylko yy, tak krótko na ten temat. No i Teraz coś, co jest nowe. Wyszedłem od tego pytania, które zadał Pani Danuta ostatnio, bo ono jest bardzo trafne i najlepiej można je zrozumieć właśnie w kontekście, przynajmniej na początku tej biologii, tak? Po co człowiekowi pójdzie. Trochę rzeczy, trochę przypomnienia z zakresu... z zakresu hmm, no, po prostu z biologii tak, ze szkoły średniej, bo może nie podstawowej. A zobaczycie, jak bardzo to się wiąże z Arystotelesem, z filozofią klasyczną, z metafizyką, to jak przygotowałem ten wykład, to to mi też przyszło do głowy, bo, bo to też jest bardzo ciekawe. Um, tak, Arystoteles wyraża trzy rodzaje duszy. Jakie? Lato, wcześniej? Regulatywna, zmysłowa i rozumna. Tak. Wszystko, co ma duszę, byłoby um, organizmem w tym języku. Tak, więc to, co my dzisiaj nazywamy organizmami żywymi to jest to wszystko, co jest obdarzone duszą, zdaniem, zdaniem Aristotelesa. bo Platon pewnie by też myślał o duszy kamienia, tak? natomiast jeżeli mówimy o Aristotelesie, to to, co my nazywamy istotami żywymi, to jest pamięci, którym się rzadko posługujemy, tak? ale jeżeli mówimy o istotach żywych, to one wszystkie to jest coś, co się nazywa definicją funkcjonalną. Tak, możemy coś zdefiniować, jakim jest, albo zdefiniować coś po czymś, jak coś działa. Tak? Jeżeli chcemy dzisiaj, to yy, pewnie Pani Kinga i Pan Adam może to lepiej powiedzą, ale wydaje mi się, że tak jest. Jeżeli dzisiaj chcemy zdefiniować komputer, to raczej definiujemy go przez funkcję. Czyli komputer, komputer jest od angielskiego computing, czyli liczyć, zliczać. Tak? Czyli definiujemy przez to, co coś robi. W tym no. znaczeniu kalkulator też jest komputerem. Nawet tak? nazwa komputera jest wzięta tą nazwą określonych ludzi liczących do uh -huh. uh -huh. tych operacji, które później robimy maszynie tak zwane kalkulator. Tak. Czyli definiujemy poprzez czynność. I tak samo definiujemy istotę żywe. To jest krótki wykład uh -huh. z filozofii przyrody może niepatrzebne, ale wydaje mi się, to jest dosyć ciekawe, tak? Definiujemy przez to, co robią te organizmy. Także powiedzieć, coś żyje, coś żyje, jeśli spełnia wszystkie siedem. Yy, czynności, yy, które się nazywają procesami życiowymi. Tak? Jeżeli yy, ktoś, coś nie spełnia któregoś z tych punktów, nie jest istotą żywą. Dla biologii. A zobaczycie, też potem Wam m, pokażę, czy, tak tylko nadmienię o jednej ciekawiej rzeczy. Ruch. Tak wszystkie te istoty się rusza. jeżeli to jest bakteria, bo nawet jeżeli to jest roślina, to ona się rusza. Oddychanie, czyli jakaś wymiana gazowa. Reagowanie na bodźce. Nawet jeżeli jest kwiatek, to... Wszyscy dowiemy, że wiedzą, że kwiatek rośnie w stronę słońca, tak? I trzeba, trzeba jakiś czas obracać, bo nam się wygnie po prostu w jedną stronę. Yy, wzrost, odżywianie, wydalanie i rozmnażanie. Rozmnażanie jest jednym z warunków synekwaną bycia żywym. Że się nie rozmnaża, nie chodzi o jednostkę, tylko o, o gatunek, yy, że się nie rozmnaża, to nie jest żywy. To no. jest. Chodzi, chodzi o to, że ta definicja to, e, e, nie jest te, adekwatnie, to założę teoretystw e, nauki, sufi o niektórych ludów i osobiście, którzy... Dlatego my nie mówimy o filozofii, mówimy o nauce biologicznej. No to no, mhm. na pewno, bo teoretystki moglibyśmy osiągnąć etapy niesmiertelności i, nie tak. biologicznej. Czyli so to jest niestety, nie, nie umierali, tak. i by... I byśmy byli organizowani żywymi. Tak. To jest też bardzo ciekawe, to jest pytanie, które trzeba wprowadzić w takim razie filozoficzną kategorię istot śmiertelnych. Jakby to mówimy o istotach żywych. Tak. Do istoty to, to życia sposób, nie należy śmierć. No bardzo ciekawe konotacje teologiczne, tak? że śmierć przyszła na świat z grzechem Adama i na marginesie stawianych. Yy, więc zobaczcie, tak? Prosta rzecz biologiczna i też, i jaka może być ciekawa filozoficzna refleksja Ale rozmnażanie nie jest czymś jakoś bardzo wyjątkowym. tak? Rozmnażanie po prostu przynależy do bycia organizmem żywym. Yy, dlaczego? Bo to też ma konsekwencje filozoficzne. Yy, pani Anna chyba czytała ten mój tekst o, o złu jako negacji. Trzeba, była pani, nie? No, i tam podałem yy, jako przykład tego, że my nie wiemy, czym jest życie do końca, albo jak. No tam w kontekście zła, wirusy, które nie spełniają niektórych z tych procesów. I my mamy problem z wirusami, bo wirusy na przykład na przykład wirusy nie wydalają, tak? nie rosną, nie oddychają. Jednocześnie każdy z nas odczuwa działanie wirusów na co dzień, szczególnie zimą. Nie? I to też jest bardzo ciekawe, tak? że wirus, który, który, którego my doświadczamy, Pewna istota, tak? Znaczy, jaki jest status ontologiczny bytu wirusa, mówiąc krótko? To jest też bardzo ciekawa, ale to wygląda na marginesie. No nie, wirus nie żyje. No właśnie, właśnie my nie wiemy, jaki jest. Znaczy, to jest czyste białko. No, a jednocześnie no, potrafi zabijać. To jest bakteria, ja tylko białko. Nie, tak. Tak, Ale, powodu, no, ale to się rozmawiać. Potrafi się zabijać. Potrafi się rozmawiać. no jasne, tak, ale potrafi się no, rozmawiać. Potrafi się replikować. no czyli rozmawiać. Nie? No ale potrafię się że też się rozumie sam siebie, ale nie traktujemy jako żywe istoty A może powinniśmy. To jest mhm. temat, nie wiem, czy miście ontologię z Perkiem. Ale, ale współczesna filozofia, nawet to jest na Plotynie. No, ale, ale jeśli chodzi o komputerowy, to jeżeli wyrazywamy go, źle, bo nie nazywamy, to jest dziełem, jest żywe. A jeśli chodzi o takiego no to jest też pytanie, jakby. Czym to jest? <grym> tak, tak, więc jeśli to się interesuje, to czyli czyli na początku to można przyciągnąć do tego mojego że To jest ciekawy temat. Wiem, wiemy, że wirus komputerowy jest żywy, no to człowiek sam się pomy. Ale weźmy prosty przykład Tylko mówię, to, jest, to są tematy, którymi się współczesna filozofia zajmuje. Nie wiem przykład. Więc jeżeli dobrze, żebyście mieli też tego świadomość, że współczesna filozofia naprawdę są ciekawe tematy, którymi, którymi ma, o których można dyskutować. Ale ten wirus on ma wpływ też na neurologię, zmienia myślenie, tak. myślenie i przejmie tak. kontrolę istotą żywą, Więc to jest, to jest bardzo ciekawe. To tylko no, na marginesie pokazuje, że, że jak dużo jest takich właśnie wątków. Typowy właśnie. Czy coś sobie jeszcze jedną szybko zrobię? To nie jest także. czy drzewko, tak? Ym, czym jest to rozmnażanie w takim razie? Tak? Jest procesem życiowym, tak? Ym, rozmnażają się tylko istoty żywe, a jednocześnie jeżeli się nie rozmnażają, to nie są żywe, więc krótko. Proces życiowy polega na wytwarzaniu nowych osobników tego samego gatunku, Ergo, jest to powiększanie liczby osobników tego samego gatunku. Tak? Kamień nie powiększa osobników tego samego gatunku, chociaż oczywiście kamień może być rozłupiony, tak? ale to jest coś z zewnętrznego. Tak? Jeżeli nie wiem, yy, ktoś ma samochód i go przetnie na pół, to on ma dwa samochody albo dwa motocykle wtedy. Tak, ale nie wiem, mamy, mamy kamień, tak? Możemy go rozłupać na pół i wtedy mamy dwa kamienie, tak? A to nie kamień się rozmnoży, tylko my go rozmnożyliśmy. Czy to jest warunek konieczny określania właśnie istoty żywej rozmnożania? Tak, to nie wiem, tak, w czym on się jakie jest uzasadnienie tego? No biologiczne, znaczy tak biologowie no, też tak, tak, tak, że Jeżeli biolog tak. używa pojęcia istota żywa, to Znaczy, istota, która posiada te 7 czy No tak, chodzi o to, że napotykamy oczywiście mhm. wszystkie stworzenia żywe, które się rozmnażają, ale jakby nie wydaje mi się to w żaden sposób teoretyczną, logiczną koniecznością. Bo to nie jest logiczna konieczność. Nauki To są nauki empiryczne. Tak? Definicja idzie za doświadczeniem. Doświadczenie jest takie, dlatego mamy ten problem z wirusem, bo nagle zdefiniowaliśmy, że życie to jest to, Ta, to się że, że jest istota, to, która nam się wydaje żywa, a nie tych te siedmice, więc trzeba zmodyfikować tę definicję. Wyobraźmy sobie, że napotykamy w naturze yy, no, jakąś istotę, która spełnia wszystkie te warunki, poza tym, że się nie reprodukuje, bo jest tak. po prostu wieczór Nie może zginąć tak. w żaden sposób. No i Pytanie jest, dlaczego umieszczać że takie kryterium w samej definicji? Po co Ta, no, dlatego na tym polega nauka, to jest to, co tam się śmiał ten, ten Norwek. Także wieczny cykl refleksji, na tym polega nauka, tak? że yy, coś obserwujemy, tak? że, no, tak. że wszystkie istoty żywe, które my widzimy, że się ruszają, to, to jest, to jest, to jest, to jest to nie są wymyślne ostatnich 10 lat, tylko to rzeczywiście od, od wieków mamy, To istota żywa to jest tak, która się rozmnaża, no to dajemy definicję, tak? istota żywa to jest istota, która je, rośnie i tak dalej się rozmnaża. No i nagle mamy fakt, który nam komplikuje. Tak? To powinniście usłyszeć na filozofii nauki, nie wiem, z kim nauki. Tak? Pytanie, czy nauka się rozwija przez falsyfikację, czy przez weryfikację. Tak? To, że my wiemy, że w nauce nie możemy, jeżeli mamy jeden dowód, dowód na to, że teoria jest nieprawdziwa. Na przykład mamy sporo takich dowodów czy argumentów przeciwko teorii ewolucji. To jeden czy nawet dziesięć dowodów nie powoduje obalenia teorii. Teoria jest ważna, dopóki się nie znajdzie lepsze. Więc być może ta definicja jest, bo nie mamy lepszej. Jak pan zaproponuje lepszą, dostanie pan Nobla i będzie nowa definicja. i nie to bez, bez przekąsu, Tylko tak to rzeczywiście działa. Można zaproponować? Można zaproponować. Tak, tak. A Najlepiej obygać się znajdzie w sami. mi się definicja nieożliwe, bo to też praktycznie jest niedefiniowalne. Mm -hmm. no. W końcu jedna z tych definicji to bibicza. Jest tam definicją alternatywną, czyli albo, albo, albo, albo. Mm -hmm. I a, może coś takiego, nie musi wyczerpywać wszystkich, ale nie musi być koniuccia, mm -hmm. ale alternatywą. I wtedy ileś to wystarczy, żeby... Tak, tylko problem polega na tym, że mm, y, wino oddycha, Czy wina jest tą żywą. No, zachodzi proces, zachodzi przemiana, tak? czyli tak. Więc to zobaczcie, że to, jest... no nie chcę nie się na tym, tym zatrzymywać, tylko wam pokazuję, jakie są problemy, tak? No y zobaczcie. Rośnie, nie wiem, co rośnie, rośnie smog. Czy to znaczy, że smog jest istotą żywą? Tylko pokazuję, no. bo to jest bardzo ciekawe, tylko Ciasto zobaczcie, że... Słucham? Ciasto też. Ciasto rośnie. No jak to jest żywe. No, mówię. <laughs> Musi wam tradycję jedzenia czasu na naszych więc zobaczcie, tylko pokazuję wam to, że to jest, póki co to jest najlepsza definicja, jaką posiadamy, jeżeli będzie lepsza, to ją zmienimy, czyli rozmnażanie, znaczy reprodukcja, tak? czyli ponowne produkowanie się, tak, yy, yy, ma, co ma na celu wytwarzanie nowych osobników tego samego gatunku, istoty, które nie są żywe, nie są w stanie się namnażać, wirus komputerowy jest, to też jest ciekawe. Yy, ale mamy dwa rodzaje rozmnażania, to myślę, że wiecie, tak, jest rozmnażanie bezpłciowe, bardziej pierwotne i podstawowe. Ono często jest nazwane rozmnażaniem wegetatywnym, skojarzenie jest z yy, Aristotelianem jak najbardziej na miejscu, tak czy z Platonem. też, też yy, dlatego, że jest yy, typowe dla roślin, ale nie tylko. Reprodukcja organizmów bez wytwarzania komórek generatywnych gamet. A Jakby kogoś zapytać na ulicy, czy my to odnożenie bezpłciowe, no to pewnie byśmy kombinowali. A to jest istota rozmnażania bezpłciowego. Rozmażamy się bez pośrednio, jeśli tak można powiedzieć. Bez jakichś środków, chociaż rzeczywiście te środki też się pojawiają. Organizm potomny powstaje w części organizmu rodzicielskiego. I co z tego wynika? Potem otrzymujemy zestaw genów identycznych z rodzicem. Tak, tak 100% chyba, że będzie właśnie jakaś mutacja, bo to wszystko się oczywiście może zdarzyć, ale co do zasady yy, potomek jest kopią, klonem tak, dlatego nazwa klon, to Wam mówiłem przy klonowaniu w zeszłym semestrze. nazwa klon się wzięła od drzewa, tak, dlatego, że klon się rozmnaża yy, z tego wynika bezpłciowo czyli znaczy, każdy kolejny klon jest genetyczną kopią swojego ojca, czy matki, nie wiem, klonki, albo klona. I teraz pytanie, dlaczego Kanada ma w pewnym razie klon? No, to wiele wie. Przypadek? Nie sądzę. Okay? czy mamy rozmnażenie bezpłciowe, które cechują te trzy rzeczy. tak? Nie ma ganek, yy, organizm potomny powstaje z części organizmu rodzicielskiego, a potomek jest pod względem genetycznym kopią rodzica. Ale to nie jest takie łatwe, dlatego że tych rozmnażeń bezpłciowych jest wiele. Tak? Przez regenerację, przez apomicję, przez pączkowanie, to akurat znamy, tak, wdrożdżę. strobilizacja, poprzez podział pomórki, to na bakterie. Fragmentacja plechy, to mi się podoba. To chyba grzyby. Bulwy, no to te tulipany, nie? Kłącza, cebula, to może to bardziej, tulipany. Rozłogi, pączki zimowe, rozmłuszki, zarodniki, poliembryonia, część z nich to jest de facto jakby bezpośrednie. Tak? Podział komórki, wiecie na czym polega, tak? Po prostu komórka rodzicielska dzieli się na pół, pik, się oddzielają, są dwa. E, czyli jakby de facto z całości nawet organizmu, czy z połowy organizmu rodzicielskiego. A czasami są jakieś pośredniki, tak? Bulwa to jest coś, co wyrasta na roślinie i ona się oddziela i to jest organizm potomny. A ja nawet to Więc... to ja Jeszcze raz. Aha, no To jest pytanie, dlatego że yy, nie ma w ogóle tak, ludzie zaraz zobaczymy, że ludzie się rozwijają jak wiemy, ale de facto to jest, to jest pewne pytanie, które dla mnie jest yy, w, pytaniem, zresztą o tym też mówiliśmy, w przypadku akceptacji to, co, co póki co jestem najbardziej przekonany do tego, że z człowiekiem mamy do czynienia od określenia procesu zapłodnienia. Yy, no a co z bliźniakami? To z bliźniakami. Jest, jest, jest jest dla, mnie, dla mnie nie jest wcale, nie jest dla mnie nie do przyjęcia, chociaż filozoficznie to jest bardzo trudne do, do zrozumienia i do zaakceptowania, że tak naprawdę yy, podział bliźniaczy to jest rozmnażenie bezpłciowe. No, no. I wtedy jeden z braci, czy, matką, czy siostry jest matką a... albo ojcem drugiego. Więc zobaczcie, dlatego mówiłem, tak mówimy niby o biologii, ale to ma... To, co się nazywa tu akurat ontologia, tak? filozofia przyrody, to jest analiza pewnych faktów biologicznych. Nie, yy, nie potrafię powiedzieć na to, odpowiedzieć na to pytanie, natomiast to jest, to jest, to jest istotne pytanie. To jest to pytanie i wątpliwość też co do statusu embrionu w ogóle, przynajmniej przed implantacją. No tylko Wam pokażę, jaką przykładowo dodatkowo się wszędzie w jakimkolwiek podręczniku. No i obok rozmnażenia bezpłciowego mamy roznożenie płciowe. A i na poziomie tych łacińskich, tam to jest wegetatywne, czyli z czym ma się pierwsze wegetacja? Zbięto. no, Okej, okay, to, jest, to jest dobre skojarzenie, czyli z czym? No z przetrwaniem, tak? Wegetować znaczy przetrwać, znaczy nie zbiera, znaczy od pierwszego do pierwszego, tak? Znaczy, wegetacja w tym rozumieniu pana Zbigniewa, to to znaczy. Czyli tylko, żeby przetrwać, tak? No i de facto rozmnażanie bezpłciowe temu służy. Chodzi o to, żeby przetrwać. Nie ma tu żadnej zmiany jakości. Potomkowie nie są lepsi niż rodzice, jeśli tak można powiedzieć. Kolejny, który pan nie jest lepszy niż poprzedni. W przypadku rozmnażania, coś innego jest, jeżeli człowiek się za to bierze, zaczyna krzyżować, o to już jest coś innego, tak? Ja mówię o samym rozmnażaniu. No Natomiast... Obyżej, dlatego, że obyżej, że, że, jest... Ale dzieci na ogół uważają, że są lepsze Dlatego też jest rozmnażanie generatywne. Dlatego, i zobaczysz to nawet tutaj się w nazwie, ty... a z czym się wam kojarzy czasami generować? Gromadzić jakieś zapasy, O tak, tak, albo, bo oh, ja mam inne zbiorzenie. tworzyć, tworzyć. Tak? Generator prądu to jest yy, prądownica, to jest coś, co tworzy prąd, trochę z niczego. tak? Czyli w tej nazwie biologicznej zawiera ten komponent, że tutaj coś nowego się tworzy. Tworzymy coś nowego. Nie tylko wegetujemy, nie tylko jakby przekładamy kolejne pokolenia tak, żeby dotrwać do kurczę, do paruzji albo nie wiem, do, do wielkiego wybuchu kolejnego. Tylko yy, my coś nowego tworzymy. Rzeczywiście potomek jest czymś wygenerowanym, czymś trochę nowym, tak? nawet jeżeli to będzie właśnie ta kumulacja, o której pani Ani powiedziała, co też jest dobrym przy skojarzeniu. No bo to jest kumulacja genów yy, z wszystkich przodków. Nie? I to jest odwrócenie tego, co było wcześniej powiedziane, tak? jeżeli rozmnażenie bezpłciowe, to jest rozmnażanie bez udziału gamet, to rozmnażanie płciowe jest poprzez gamety. To też będzie problem, zaraz Wam pokażę, bo bywa rozmnażanie przy użyciu gamet, które ciężko jest nazwać się rozmnażaniem płciowym, ale o tym będziemy mówili. Tak? No i ta rzecz, o której już mówiliśmy w zeszłym semestrze, komórki, gamety są zawsze haploidalne, czyli mają połowę materiału genetycznego w przypadku, człowieka to jest 23 chromosomy podczas kiedy dorosły organizm jest diploidalny, czyli ma 46 chromosomów w przypadku człowieka a w przypadku muszek ma 4, tak? ale jest dwa razy więcej, czyli gameta jest połową materiału genetycznego rodzica, tak? i kiedy gamety się połączą dwie różne gamety dostajemy komplet Czyli mówiąc krótko, jeden rodzic jakby je, daje połowę, drugi rodzic daje połowę, a dziecko jest sumą, to jest bardzo skomplikowane, tak, bardziej skomplikowane, ale można tak poprosić, że dziecko jest sumą genów y, rodziców. Nie, a nie no. jest to prawda, że załóżmy syn po ojcu ma sześć tych cząstek, a dwie po nie. Nie. Bo to kiedyś załóżone tak twierdzone? I naukowcy no, radzieccy może, ale tak nie, tak nie jest, tak nie jest, o tym będziemy mówić, ale tak nie jest. Dzieci mają dokładnie połowę materiału genetycznego, po ojcu, połowę po matce, jeżeli chodzi o materię, o ilość. Ale jakość może być zupełnie inna. Ale może być córka, która jest niemalże identyczną kopią matki. Może tak być. Dlatego, że matka geny matki są dominujące. A geny ojca są recesywne. Nie będziemy w to wszystko chodzić, bo wiecie, to, tam, jest to jest bardzo złożone. Ruchy, takie tak, tak, oczywiście. Że córka sześć, 6, a położone. Jeszcze Tomasz film Jeszcze w średnim wieczu wyznawano teorię homunkulusa? Nie wiem, czy to jest homunkulus? To oczywiście związane też z teologią, to może nam się to pojawi yy, za dwa tygodnie, nie wiem, bo jeszcze się nie przyglądałem, yy, co tam będziemy mówić, czy jako Tomasza będziemy czytać, ale jeszcze w średniowieczu uważano, że matka w procesie rozmnażania, matka jest tą zasadą bierną, pasywną, matka przyjmuje, zresztą zobaczcie, to też z fizjologii wynika, mężczyzna jest, yy, no wyobraźcie sobie, tak, seks naszych pra-prababci, stereotypowy,, tak? Ale kobieta leży, a facet się męczy. Tak? I, i, I to jest, wiadomo, że to jest pewne uproszczenie, banalizacja, ale to wszystko jest spójne i w, w reprodukcji jest podobnie. Kobieta przyjmuje, kobieta daje warunki do rozwoju dziecka, daje ciepło, y, daje, y, daje miejsce, a mężczyzna daje dziecko. Jak odkryto plemniki pod koniec średniowiecza, to uznano, że w plemniku jest cały człowiek, taki malutki homunkulus, taki malutki Sebastianek jest w takim małym plemniku cały. i proces rozwoju prenatalnego to jest tylko... ten homunkulus y, rozwija... Ro, wiecie, jak kura, nie? To, to nie jest tak z tyłka cierte, ma jakiś sens y, jak kurczak się wykluwa to rozwija tą, tą skorupkę i wychodzi cały kurczak, nie? więc też uważam, że z mały kurczaczek, tam ja wszystko rośnie, rośnie, rośnie i się już nie mieści i te, to batoria homunculusa. Jest taki malutki człowieczek, który rozrywa tą osłonkę. Musi być ten plemnik, ma tą witkę, żeby tam dopłynąć do macicy, bo uważano, że w macicy jakby jest zapłodnienie. Znaczy, ciężko wam mówić w ogóle o zapłodnieniu. Tak? Że to na homunculus, czyli plemnik facet daje całego człowieka. Kobieta daje tylko gniazdo, <śmiech> no wstytku, nie? E... No, ożywianie I odżywianie. I odżywianie, <śmiech> tak, oczywiście. Tak? No i stąd też na przykład o wychowanie, tak? że matka jakby wychowuje dziecko, a ojciec ewentualnie przekazuje jakieś idee i tak dalej. Nie? Zobacz, to wszystko jest spójne. My wiemy, że to jest głupie, znaczy nieprawdziwe, yy, ale czy to właśnie było głupie? Znaczy, wiem, że jest nieprawdziwe, ale czy to było głupie? No nie było głupie. Nie? To była próba poradzenia sobie z pewnym faktem. Dlatego, że plemniki odkryto bardzo szybko, zresztą bardzo szybko, wiecie, od, od zawsze pewnie człowiek wiedział, że przy stosunku seksualnym dochodzi do wytrysku, więc jest jakaś aktywność, a u kobiety nie. Ale... I Tak są plemniki odkryto bardzo wcześnie, a komórki jajowe, się dobrze pamiętam, to pod koniec XIX wieku. I bo ostatnio, jak był tam u nas ten doktor psychiatrii i mówił, że wielu historii, tak? panował matriarchat i on to właśnie tłumaczył tym, że kobiety uważano za pewien cud, że wydają na świat y, y, dzieci, tak? I mężczyźni do tak uważali, to nie zorientowali się, że mają w tym jakiś swój tak. udział. I do tego momentu, właśnie kiedy nie, nie widziano jakiegoś tego udziału, to był furt kobiety. I stąd te posążki kobiety i tak dalej. To wcale nie jest takie głupie. Tak. Zobaczcie jak, jak te posążki wyglądały. Kobieta miała wielkie biodra i wielkie tak, piersi, tak. bo to było to, co stanowiło kobiecości. Dlaczego zatem znowu wracam do tego pytania, pani danocy, po co człowiekowi tak płacić? Z perspektywy nie Więc rozwiązanie płciowe ma. Rozumiem, ma mnóstwo zalet. Jest bardzo łatwe. Jest energochłonne, dlatego że to wymaga, wiecie.. Yy energii z, z, z organizmu rodzicielskiego, tak? No wyobraźcie, że się na pół To Jest niebezpieczne. Słucham? Jest niebezpieczne. Jest niebezpieczne, oczywiście, tak? A historia znaczy, historiografie taka ciekawostka twierdzą, że w okresie przedpaństwowym dziki ponoć dużo ludzi widać, w trakcie Było zeżeranie, którzy wyszeli. No myślałem, że znaczna, znaczna ilość. Na, więc, jakie, więc są pewne zalety. Jakie są zalety? Zatem odnożałem to, które jest niebezpieczne jest yy, ryzykowne, tak? jest złożone, wymaga wytworzenia osobnych organów, tak? wymaga dojrzałości, płciowej tak dalej. Po co? Tak? Znaczy, jaki, w jest sens? O, jest lepsza, gdzie gdzie sens, logika? No właśnie. To pierwsze losowe do organów, tak? Jeżeli mamy rodzinniem bezpłciowe, no to dziecko jest potomkiem rodzica. Tutaj yy, to, jest, to jest, po prostu przypadek, tak? Może się spotkać Polka z Niemcem, może się spotkać ruda, porządna, rasowa kotka z jakimś dachowcem, co się nierzadko zdarza. Tak? Ten dobry gament jest losowy. Tak? Ewolucja jest oparta na, na doborze właśnie takim losowym przypadkowym. Mam no właśnie pytanie, czy to słowem jest przypadek, skoro istnieją pewne kryteria. Okej. Okay. No natomiast, sobie... natomiast opieram się tylko na, na, na biologii. Tak? Czyli to, że y, mamy y, różnorodność, tak? mhm. Segregacja chromosomów. tak? Czyli nie tylko gamety, ale także, jeżeli mamy te dwie komórki, nie chcę mi się rysować, tak? Wiecie, tak? Jest komórka, jest klemik, jest komórka jowa upraszczając. I one się ze sobą zlewają w jedno. One najpierw muszą powstać, tak, czyli jeżeli, yy, bo akurat u kobiety, to chyba Wam mówiłem, to myślę, że wiecie, że kobieta rodzi się z komórkami jajowymi, kobieta nie produkuje komórki jajowe. Kobieta tylko uwalnia, Jej nie tylko uwalniają komórki jajowe. Kobieta w momencie urodzenia się ma już wszystkie komórki jajowe. Yy, yy, natomiast one to rzeczywiście powstają na drodze mejozy, czyli jednego z procesów biologicznych. To znaczy są ograniczone, nie może ich być tyle cztery. Tak, tak. Można, można jakby z góry, w momencie, kiedy dziewczynka się urodzi, można powiedzieć, oczywiście to jest bardzo nieprecyzyjne, bo to jest mnóstwo innych jeszcze efektów, ale już można powiedzieć, ile ona mogłaby mieć dzieci. tak, Czyli podzielić liczbę komórek jajowych przez 9. Bo Wiadomo, że, że, że, że albo gdyby żyła nieskończenie długo, no to wiadomo, że wtedy się wstrzymuje yy, uwalnianie komory gejowych, i można powiedzieć, żeby nie nie nieskończenie długo, można powiedzieć, ile kobiet mogą w ciągu życia powiedzieć. to że mamy takie przypadki, no 22, nie? Tak, tak. No, no tych komory jest set, pewnie około tysiąca, nie? Natomiast, natomiast, co można określić, u mężczyzny one są na bieżąco tworzone, więc jeżeli ja mam jakiś tam zestaw chromosomów, to w momencie, kiedy, kiedy tworzone są plemniki, to w sposób losowy z tych 46 Yy, tutaj trzeba by zawołać, kurczę, którąś z naszych logików albo Ryśka Mieśnieckiego. Zobaczcie, jaka to jest, to jest komutacja. Fajn kingdom. O pani Adamie. No w każdym razie 46 razy 46 to jest liczba możliwych kombinacji moich chromosomów. Tak, bo mamy. Czt, yy, wiadomo, że nie wejdą dwa chromosomy 23. No to jest zespół dawna. Tylko wchodzi jeden z yy, chromosom 23, ale jest para. Tak? raz może być ten, raz może być ten więc możliwości jest 46 razy 46, albo 46 silnia, silnia. wydaje mi ja się, że jest silnia, się nie? silnia, nie? No, tak. no. więc to jest też niewyobrażalna, niewyobrażalna liczba możliwości, mówiąc krótko, tak? z jednego człowieka a jeszcze matka to jest kolejne, 23 silnia więc, więc to jest bardzo duża liczba i to, co się nazywa crossing over, czyli też w procesie rozmnażania, yy, w momencie zapłodnienia To, że jest moment zapłodnienia, crossing over to jest moment zapłodnienia Mamy plemnik, mamy komórkę jajową, one się zlewają, tak się nazywa proces zlewania, to jest zaplemnienie Wnika yy, główka plemnika i rozpoczyna się proces już zapłodnienia tak? zlewają się te dwa jądra 23 chromosomy 23 chromosomy one się mieszają nabierają się w pary ale wtedy też między nimi dochodzi do wymiany genów czyli tworzą się de facto nowe chromosomy jest nadal mamy Xa ale pomiędzy nimi wymieniają się geny czyli mamy już nowy nowy zestaw tak naprawdę chromosomów co to wszystko daje co dzięki temu mamy? Dzięki tej losowości, dzięki tej segregacji masą dzięki no, temu jakość. Różnorodność, co no. jest, to jest ta odpowiedź podstawowa, najproste odpowiedź na pytanie panie Danuty. Co mamy różnorodność, no. której nie ma? Jeden tulipan ba, ba, taki sam tulipan. Jeżeli cokolwiek się zmieni, to w trakcie życia tulipana, nie wiem, może być zainfekowany jakimś wirusem, są jakieś wirusy pewnie tulipanowe, coś się może wydarzyć w trakcie życia, tak? Ale yy, jakby... Rozród to jest tylko przekazywanie tego, co się nabyło, co się ewentualnie zmutowało. Czyli sobie można dobrać nad człowiek? Czemu na człowiek? Znożymy do tego. No być może, ale nie wiem, czy też do zrobienia na drodze płciowej. Ale takie pytanie w związku z tym, zakładając, że z perspektywy mhm. wychodzącej z teorii ewolucji, no bardziej pierwotne są te organizmy, które yy, bez są bezpłciowe, i one nie generują nowych hmm. różnorodności, no to jak można na propo. gruncie właśnie teorii ewolucji wyjaśnić powstanie różnorodnych istot, które rozmnażają się płciowo i generatywnie? No, kolejne pytanie. Czy znaczy, to można wyjaśnić, kiedyś przez przypadek doszło do wytworzenia, z któregoś z tym rodzajów rozmnażania bezpłciowego wyewoluowały gamety, ale, ale właśnie... czyli to co się nazywa, a co Słowisko takiego zdarzenia jest Oczywiście. takie tak. potężne, że.. Tak jak widzicie, mamy pewne rzeczy, które może. Cebulka to jest jakaś forma, prymitywna forma gamety. tak To jest coś osobnego. Yy, więc prawdopodobnie z którejś z tych takich właśnie. Yy, Środków czy półśrodków rozmnażania bezpłciowego wyelu, wyewoluowało. Natomiast nikt że... nie o tym jest wykład. No, tak. więc Pani, Adami, muszę. Ja tylko o to, że potem chciałoby tak. się już wytworzyć jakieś. Jasne, że tak. Znaczy, wiecie, to jest To, to, płciowe, to jest... Dwóch, płciowe organizmy, które by miały już możliwość też się rozmnażania dalszego. Jasne. Więc, no, A to no, to już Wam chyba mówiłem. że takiego jest, jest taki... Nasza to jest publicznotoria. Natomiast. Natomiast, to już wam chyba mówiłem, tak, że jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo, czyli o matematykę, mm -hmm. powstania człowieka, tak? jest taka jakby przed ma wpuścić małpę do hangaru Boeinga i ona złoży Boeinga 7 chyba 6,7. to jest takie prawdopodobieństwo, czyli z części bezładnie leżących małpa tam szympans zbuduje Yy, ale, latający samolot, jakby doskonały. Ale prawdopodobnie uwzględnia to. Oczywiście, oczywiście, że tak. Oczywiście. Jest, to, jest to jest zero za i milion zer, ale jest jedynka. Tak, tak działa. Ja sobie nie zgadzam. Musimy dzisiaj do tego efektu uzasadnić. Się... Ale to jest ciekawe, bo ze strony. To też jest, jest jakby sprzeczone na lata. Na, znaczy na, wie, na ileś tysiącleci, ale. Ale, ale, To jest ciekawe, no, że na jaką perspektywę ma się kierować, czy raczej osoby, które, które działają na tych polach, Myślę, że powinniśmy brać pod uwagę to, co jest bardziej prawdopodobne. To jest no to na... właśnie nic nie jest bardziej prawdopodobnego. Właśnie to jest problem, że nic nie jest bardziej prawdopodobne, że nie mamy lepszej teorii inteligentny projekt naukowy. jest jakąś alternatywą, mhm. ale, ale póki co jeszcze nie zdobył sobie... Znaczy naukowej, tylko kwestia jest... Że że tak, no mówimy wyjaśnia... o inteligentnym projekcie, to wyjaśnienia są pozanaukowe, potrzebne, to wtedy nauka nie będzie w stanie Oczywiście, w tak. To ona w ogóle nie powinna jakby w to nawet wchodzić. Tam, yy, jeśli rozumiem, to była 15 rodzajów bez bezpłciowego, a pewnie ich jest najwięcej. Yy, na płciowe. płciowe. Ile? 14, 14, 14. no właśnie. Tu są cztery. Tu są cztery. Zobaczyć, pierwsze. To jest też pytanie, na ile to z płciowe. Ono jest płciowe dla, tak, dlaczego? Dlatego, że wypełnia definicję obrożenia płciowego. A co jest istotą rozmnożenia płciowego? Wytwarzanie gamet. Tak. Y, przez partenogenezę, czy dziewulóstwo. Tak, jak w Syczmisi, Znam, na znam, tym, że... znam to słowo Do. Jest gameta Ale nie ma drugiej gamety tak więc To jest takie no, płciowe, ale nie płciowe Słabe płciowe, tak można powiedzieć To w ogóle na marginesie To są, są też próby Jakby wyjaśnienia, w jaki sposób Maria się rozmnożyła tak? Kolej tak rozno... wiele, wiele też Na przykład Jednym ze sposobów Tak może się żaba rozmnożyć nie mam pojęcia, jak oni na to wpadli, ale to jest właśnie nauka, oni się tam różne głupoty myślą. Jeżeli chcecie rozmnożyć żabę, to musicie wziąć komórkę jajową żaby, ją igłą i tą igłą założą w jej krwi przebić komórkę jajową, ona zacznie się dzielić. I się narodzi organizm potomny. Niezłe, nie? więc to jest takie rozmnożenie płciowe, ale takie bezpłciowe tak? płciowe dlatego, że są gamety to jest znowu pytanie o to ile ta definicja rozmnożenia płciowych jest prawda z tak? można mieć gamety a nie mieć drugiej płci no bo płciowy zakłada jednak dwa, dwie płci przynajmniej no tenia to jest marina to jest też ciekawy sposób, tak się rozmnożają na przykład niektóre jaszczurki nie jaszczur i wiołkłazy to takie kurcze, jak się nazywają te tak pływają Traszki na przykład, o. Tak? Yy, to na pewno się oczywiście, tylko może nie, nie podawałem się tego terminu. Yy, zasada jest taka, tak jak mamy jakieś zwierzęta, że jest zawsze jakiś organizm młodociany, który się nie rozmawia. Dopiero od pewnego momentu się można rozmawiać. Tak? Człowiek tam ma 10 lat, 13, 15 yy, I larwa jest takim yy, etapem przejściowym. Tak, jak mamy motyla i tak dalej. Larwa się nie rozmnaża, a są takie yy, zwierzęta, jak właśnie na przykład traszka, gdzie już larwa się rozmnaża. Tak? Czyli osobnik dorosły się nie rozmnaża, rozmnaża się larwa. Yy, więc mówię, to tylko na marginesie, ale to jest wyróżnione jako inny rodzaj, tak? dlatego że tutaj mamy dwie gamety, mamy dwa rodzaje, ale nie rozmnaża się nam organ dorosły, tylko taki półorganizm mieszczeniu. No i dwa, te, które, które znamy już raz, obra, jest hermafrodytyzm i obojnacki. Będziemy sobie o tym też mówić w kontekście człowieka, ale jeżeli chodzi o rozmażenie, to na przykład ślimak jest, jest, I to rozmażenie jest też jakby dwojakie. Obojnaki też się rozmnażają dwojako. Jest, no, gdzie jest tutaj ta płciowość? Ja w się... przypadku ślimaka można powiedzieć, że tam jest ze mną, w faktycznie zrobił sobie płeć w każdym momencie. I... Ono jest jakby na dwóch drogach, tak? Najczęściej obojętnie rozmawiają się krzyżowo. Czyli jeden ślimak nie może sam ze sobą stać w ciążę, tylko musi się z innym ślimakiem. I raz właśnie jako samy, teraz jako samica. Ale musi być... Drugi samco samiec i samco samica i drugi samco samica. Tak? W sensie dwa różne ślimaki nie, nie może dojść do samozapylenia. To jest na przykład u roślin. Jest wiele drzew, które są rozdzielno-płciowe, czyli, czyli są dwupienne. To się tak nazywa w, w roślinach, w botanice. No nie wiem, kurczę, jest ja słabo znam na drzewach, tak? Ale tam powiedzmy, że dwie sosny. Jedna sosna sama siebie nie może zapylić mimo, że ma i te szyszki, i to drugie, i te pręciki, i coś tam. szczereśnia też ma, tak. O, jednak muszą być dwie szczereśnia, bo siebie, żeby one kwitły, mówiąc krótko. Ym, i, a drugi sposób, rzadszy, dlatego że on jest właśnie bardzo, przypomina to, bezpło, bezpłciowe, to jest to, że jakby jeden organizm yy, obojenalczy się w ten sposób, że sam siebie zapłatnia, tak? No ale znowu tutaj nie ma mieszanie genów. Yy, są gonady nie gonady tylko gamety, genelgonady też są oczywiście. To są gamety, nie, ale nie ma wymieszania się tych gen. Więc to jest taki bardziej usteczniony to znaczy nie to, że musi być drugie drzewo, tylko ten sam kwiatek na tym drzewie sam się nie... Aha, okej, okej, okej. Te kwiatek są pojedyncze, mają owoce, nie? Okej, to pani manda, ale nie, właśnie, no... Nie? Ale, znaczy, ale ja to, lubię czeryść, ale, ale nie wiem. Lubię czeryść, ale nie wiem. Tak samo, może się zapytać. Nagranie drzewa i taka pornografia. Nie, tak ja się rozważa. Jedną czerwoność i ona nie kwitła nigdy. I pan obrozów bym się zapytał, czy mam drugą gdzieś, bo ona sama nie będzie. I taki gatunek, tak. No, i no ale wiecie o co chodzi, nie? Mniej więcej. I ten najdoskonalszy sposób rozmnażania płciowego, no to jest to, co nam się kojarzy. Tak więc zobaczcie, że obok tego, jak mówimy rozmnażanie płciowe, to jest zaraz myśli, kurczę, pan i pani, nie? Pan pies, pani pies, tam kurczę taki i śmaki. A rozmnażanie płciowe może być też na takich bardziej ustecznionych sposobach. Nie afrodyzm, to krzyżowe jest już podobne, ale jest też inne, w sensie słabsze. Natomiast typowe i takie jak najdoskonalsze, póki co przynajmniej, tak? jeżeli będzie na człowiek, to domyśla się, że będzie nad rozmnażaniem, że to będzie się rozmawiał inaczej. To jest rozdzielona płciowość, czyli mamy dwa, dwie płcie, każda z nich jest inna. Pan z Panem jakby bardzo się starali, nie mogą coś w Wbrew temu, co mówi Profesor Płatek I rozmażanie się polega na tym, że Jedna płeć osobnik jednej płci Spotka osobnik drugiej płci Różnego gatunku Chociaż to jest mała gwiazda, dlatego że, że Dwa różne gatunki Czasami też się mogą rozmnożyć To jest osłomu Na przykład nie? Ale i potomstwo powstaje poprzez spotkanie się dwóch osobników różnej płci tego samego gatunku. Ja chciałem zwrócić i... uwagę na to, że jeżeli byśmy stwierdzili, że to jest pewna, przynajmniej no, powiedzmy w kontekście teorii ewolucji, od y, właśnie tej bezpłciowości zmierzamy. Tego, no to jeżeli Pan mówi, że zmierzamy, to też nie jest to rewolucja, ale ja nie, nie wiem, że, o co tak? że po prostu te organizmy z, z, zmierzały w stronę tej płciowości no. w rozumieniu tutaj jak u człowieka, ale wcześniej są też, no chociażby właśnie ta neotenia czy partenogeneza, która jakby się zbliża, no to można by pomyśleć jakby, co by mogło być E. Mm -hmm. I to nie jest właśnie droga w ujednolicenie, tylko w jeszcze większej, ale tak różnorodnej, tak tylko trudno tak sobie wyobrazić, co by to mogło być. No nie, no to, to jest właśnie to na przykład trzecia płeć, tak? To jest jakby najprostsze rozumienie tego, czyli musi, yy, czyli musi być trzecia płeć. Nie mogą się spotkać dwa osobniki, pan i pani, tylko się musi spotkać pan, pani i jeszcze... No, nie wiem, czy, panem, czy to jest konieczny wniosek z tego, który... Nie, nie. Ja, ja, ja, jedna z możliwości. Nie, jedna z możliwości. To? Taka najprostsza, najprostsze rozwijanie. Tak, Ale to, i, być... i uzasadnienie jest proste. To znaczy, to jest, jeżeli się przyjmuje to no to uzasadnienie jest takie, co jest najbardziej korzystne, tak? czyli co wymaga najmniejszej ilości środków, nie inaczej, co daje największe efekty przy najmniejszym nakładzie środków. I dwupłciowość daje bardzo dobre efekty, czyli ogromną różnorodność. Mhm przy yy, pewnym nakładzie środków. Jeżeli już można wyobrazić, że są trzy płcie, tak? czyli każde jest to jest trójkąt. Musi być pan, pani i panu. Yy, I dopiero z ich spółkowania jakiegoś rodzi się trzecie, no to to nam, to, jest kolej, to jest pewna trudność. Mm -hmm. tak? Dwójce czasami się trudno dobrać, a trójka już by była jeszcze trudniejsza. A czy różnorodność byłaby większa? Wydaje się, że nie. Jeżeli mamy dwa razy, no, się, no, dwadzieścia, dwadzieścia, 23 trzy plus 23 silnia, w zasadzie 23 silnia raz 23 silnia, to już mamy taką różnorodność, która nam wystarczy. No więc A. taka możliwość jest... Ja gdybyśmy dosyć... mieli 23 sinnia raz 23 tak. sinnia tak, raz tak, 23, tak, 23 tak, sinnia. Więc ta możliwość... Słuchokatki, Tak, tak. Już jest. Ale tak. z perspektywy biologicznej jakby opcja... to było. Ale to z perspektywy biologicznej też można powiedzieć dlatego, że istnieje jeszcze tak zwane DNA, ym, Y... Mitochondrialne. Mhm. Czyli to, co do tej pory uważano, że DNA znajduje się tylko w wiącze komórki. Wiecie, jak komórka jest zbudowana? Nie, jak yy, Okazuje się, że istnieje że DNA i ono się dziedziczy mitochondriami. Mitochondrium jest w nie wiącze komórki, tylko w reszcie komórki. Tak? Mitochondrium to jest taka elektrownia dla komórki, która produkuje energię dla komórki. Tak, I zresztą surogatka, czyli na przykład kobieta, która yy, dawałaby komórkę jajową, czy na przykład właśnie klonowanie, ona też zmienia, ja. osobnik podobny też jest trochę inny. To jest, to jest tak. koniec naturalnej tak. ewolucji w tym kontekście. Tak, tak, to tak, już Tak, to coś to czego? Jasne, Pytanie jasne. teraz, czy da się wyobrazić dalszą drogę w porządku natury, bo wydaje się, że nie, że tu już jest kres i teraz surogatki czy inne jakieś in vitro i tak dalej, to są już sztuczne rzeczy. To, tak. jest to, to są sztuczne. Natomiast czy da się wyobrazić to na to, się trzy, opcja, pół drogę? Pół, da się wyobrazić. Nie, nie wpisuje się w porządek tej ekonomii. Tak, tak. Wpisuje się, to znaczy, jest większa różnorodność. Ale znacznie większy koszt, tutaj dlatego. Ale, ale właśnie, jest większy koszt, bo też sobie, że to rozmnażanie wegetatywne to sprawia, że właśnie to jest wegetacja, na przykład cebulka, kiedy ona się rozmnaża to następnie cebulki są coraz słabsze, tak? Tak. chyba, że je rozdzielamy tak. i musimy je wspomagać. Tak. Natomiast tutaj przekazywany jest najlepszy właściwie ten materiał. Z Przynajmniej założenia. Tak. To jest ten problem z ilitrą na przykład ale. Z mhm. obojga wróci tak. tak. o to, żeby było coś lepszego tak. i różnorodnego. Żeby właśnie Natomiast generować coś, generować nowego, coś nowego. Pojawiają się te że nie stwierdzą, że każde nie jest słabszy od poprzedniego. No, ale to jest, to jest inne to znaczy raczej nie biologicznie. Ale gatunkowo. Jest... my tutaj staramy się właśnie, jakby organizm stara się, z tych dwóch generować coś, coś najlepszego. najlepszego, tak? z perspektywy, z perspektywy tak. biologicznej, czyli tak. tego, który ma największą szansę tak, przetrwać. Tak. Tak. Czyli wydaje mi się, z perspektywy na przykład w kontekście idei i uh -huh. w kontekście społecznym, czy w jaki sposób te mechanizmy biologiczne mają odbicie, bo można sobie wyobrazić też pewne sytuacje właśnie społeczne, gdzie idee są na, tak na rozmnażane na poziomie właśnie y, różnych mm -hmm. tych. Mm -hmm. to, to tylko krótki komentarz, bo to jest na marginesie, więc, więc z jednej strony, żeby nie przynudzać, a z drugiej żeby też czas nie zabierać. Tuż przed przyjechaniem do Was skończyłem artykuł do tej nowej książki, którą Maciek Woźniczka wydała o krytyczności. Mm -hmm. I tam jakby tym jednym z elementów ostatnich, które pisałem, to, to Makitaire wpadł na to, to właśnie miejscem, w którym rodzą się idee, to jest uniwersytet. To o tym też będę mówił nam wykładzie z historii idei i uniwersytet. Uniwersytet, ale uniwersytet rozumiany jako miejsce sporu. Tak zawsze był rozumiany uniwersytet jako miejsce sporu, czyli właśnie to mamy różnorodność stanowisk, które się wzajemnie ucierają, i z tej różnorodności pojawiają się najciekawsze rzeczy. I ten współczesny uniwersytet, który my znamy, no niestety tak nie jest. Jest właśnie jak to. W z mówi bezpłodną bez, bez staruszką, tak? Gdzie tylko powtarza się w kółko to samo. Tak, Jakaś, że, że nie wiesz tam? No z nie wiesz, Zapraszam na mnie. No, idziemy dalej. Ostatnia rzecz, yy, ostatnia rzecz yy, z, z tego pytania właśnie po co yy, płeć? No, z rodziną płciowością jest to co się nazywa dymorfizm płciowy. Znowu skierzenie z, z samego terminu to z lataresem? Gdzie? No. Kształt. Kształt. Kształt. Forma. To jest. Kształt oczywiście, to jest dalszy sens, a to jest teoria chwilomorficzna, czyli materii i formy. Tak? Czyli mamy dwie formy. Tak? Mamy dwie formy, jeden gatunek występuje w dwóch formach. płciowe, dlatego, że są różne dymorfizmy. Tak? Na przykład właśnie, jeżeli mówimy o tej traszce, no to mamy dyformizm, dyform, dyformizm ze względu na wiek. Jeżeli mamy motyla, to motyl wygląda zupełnie inaczej niż ta gąsienica. Tak? Tutaj jest dyformizm. E, dymorfizm, dyformizm. W zasadzie też mówię, tak? Dymorfizm albo dyformizm e, ze względu na płeć. Czyli są bardzo różne, tak jeżeli postawcie mnie koło pani Kingi, no to od razu widać różnicę. Jak postawcie mnie koło pana Dama, to widać, że między nami jest większe podobieństwo niż między mną a panią Kingą ale tak, nawet nie koło pana nie mam, tak? Czy mnie... Yy, no, wiecie, facet koło faceta, a kobieta koło, widać w podobieństwie większe niż... I to jest mimo, że to jest jeden gatunek, tak? Jak się postawi czasami spitego faceta albo goryla, to wydaje się, że to jest raczej ten sam gatunek, i, że jak się to go postawi koło, inny rodzaj, koło aniwerszowskiej. Inny rodzaj różnic jeszcze tu wchodzi. O, o, o, jasne, nie? Więc to jest dymorfizm, więc z rozdzielną płciowością. Jeżeli mamy ślimaki, to ślimaki są takie same. To też jest bardzo ciekawe, tylko na marginesie. Ślimaki się od siebie w tym czym? Skrętem muszli. Jedne mają lewo skrętne, drugie w skrętne. Od czego zależy, czy będzie miała lewo skręty, czy prawo skrętne, czy prawoskrętne? Od matki. Dlatego, że kierunek skrętu zależy od chromosomu yy, pochodzącego od matki. To też jest bardzo ciekawe. Nie? Tak samo z o obawia, to, to jeszcze się pojawi. Tak? Czyli mamy yy, samiec i samica są różne od siebie. One czasami są bardzo podobne ale często są różne. To też tylko na marginesie, ten dymorfizm, on, nie wiem czy tam się pojawi czy nie. Ale to, nie wiem czy wam o tym nie mówiłem, też bo to jest to strasznie ciekawe, bo zasadniczo człowiek jest bardzo dłupim, z głupim gatunkiem. Jeśli tak na to popatrzę, to to jest jeden z grubszych gatunków. Yy... Moja żona pochodzi z gorąc. Tam płynie taka rzeka. Uważam, że największym brakiem często jest to, że nie mamy dużej rzeki. Yy, no i na tej, na tej rzece odbywają kaczki. Dużo kaczek jest. Najładniejszy. Gdzie na kaczki? pływają bywają też. No, tylko na Martę trzeba znaleźć. Na pod więzieniem bywają. E, no i które kaczki są najładniejsze? Francuskie. Chłopcy czy dziewczynki? E, chłopcy są ładniejsi. Dlaczego? To są kolorowe u Tak jest. Dlaczego chłopcy są ładniejsi? Bo może że przypodobać, że dokładnie. Żeby się dokładnie. przypodobać. Dokładnie. Dlaczego chłopcy się przypodobują dziewczynkom? Bo dziewczynki wybierają. Samica wybiera samca. Yy, teraz ludzie. Kto jest ładniejszy? Dziewczynka czy chłopiec? Właśnie, na panią ukiwiej To Teraz jest trudno, bo chłopcy też do kosmetyczne. Tak, ale co do zasady, to kobieta o siebie dba, tak? Stara się udawać? Nie, bo mężczyźni są wzrokowcami. Ale, a kto wybiera? No, powinni mężczyźni, ale jest... Nie, kobieta nie. wybiera. Ktoś komuś świadcza? Znaczy mi to zwnerwiało, że na ślubie najpierw się pyta faceta, czy chcesz, on mówi tak, a potem babka mówi, a ja nie chcę, i facet chodzi na frajer. nie? To jest bardzo niesprawiedliwe. bo wtedy kobieta mówi tak, a facet mówi yy, Więc to jest głupie, tak? Znaczy, dymorfizm jest tak po to, że mężczyzna się ma podobać kobiecie i to kobieta ma wybierać, tak? yy, Oczywiście to jest, to jest, ja mówię to z przymoczeniem oka, ale zobaczcie, to jest bardzo ciekawy, dymorfizm czemu służy, tak? Yy, dymorfizm jest czymś naturalnym jeżeli tak jak ja się zgadzam z panią Anią teraz facyci upodobniają się do kobiet zacierając trochę ten dymorfizm to po co? albo odwrotnie yy, po co są te różnice? Tak? po co są te różnice? bo jeżeli przyjmiemy tę perspektywę właśnie bardziej lewicową i powiem, że te różnice są nieistotne no to pytanie brzmi to tej fajnej babeczki z Wielkiej Brytanii no to po co one są? Bo to jest głupota to znaczy Natura jest głupia, tak? To nie ma żadnego sensu, nie? Yy, Dlaczego mężczyźni są średnio... Yy, przeciętnie wyżsi, lepiej umieśnieni niż kobiety? A dlaczego kobiety właśnie mają yy, łagodniejsze rysy twarzy, tak? I różne, różne różności, o których też będziemy mówili. Yy, natomiast mówię o tym dlatego, że to jest coś naturalnego. W, w każdym przypadku różnica płciowości występuje dymotwizm. Tak? Samiec jest inny niż sam Aż są bardzo subtelne różnice, aż samiec są duże w przypadku człowieka, są bardzo duże nie wiem czy są jeszcze jakieś, ale są gatunki wiecie, modliszka na przykład nie? no to to jest bardzo różne czasami weźmiecie sobie yy, to akurat w ZO w Krakowie <śmiech> yy, owad na przykład czasami one wyglądają z zupełnie różnych gatunków jednak człowiek do człowieka jest trochę podobny bardzo podobny, mężczyzna do kobiety nie? Yy, ale chociaż my widzimy pewne różnice wcale to są jeszcze większe sam jest bardzo często jest taki są w ogóle gatunki Cholera, co to było? Za zwierzę. Ja myślę, że to było jakieś wodne zwierzę. W ogóle jakaś patologia. Samica jest duża, duża a facet. Duża, a... Nie, nie, a facet pasożytuje ta... na, na samicy. W sensie jest, wiecie, ryba jest facet tej ryby. I on pasożytuje. W sensie jest do niej przyczepiony i cały czas z nią pływa. ona pływa, a on służy tylko do tego, żeby się rozmnożyć. Nie? De facto. No, tak jest u mrówek na przykład. Nie? Żaba. Więc yy, ten dymorfizm jeżeli mówimy o rozróżnieniu płciowym, to on jest związany zawsze z dymofizmą. Znaczy, są większe, są mniejsze, ale jest ta różnica. Czyli yy, rozdzielona płciowość jest związana z różnicami między płciami. Te, te, więc to jest nie tylko pytanie, po co płeć, a też po co różnice między płciami. Bo można sobie wyobrazić, że są dwie różne płcie, yy, ale one są identyczne, albo prawie identyczne. Ale to by jednak potwierdzało teorię lewicową. No. To są zwierzęta odwrócone w generach płciowych. Nie, różnie to bywa, różnie to bywa. Ale chodzi o to, że generalnie płeć służy różnorodności z tego, tak, tak, co tego, tak, tak, To jest ja to można podać proste, znaczy płcie się odróżniają, żeby się rozpoznawać, no. żeby nie było tak, że... Idziemy na przykład, to jak e, facet, nie? Może byłem pod raz powiem, no, ale, ale... sama istota... Z, co z, z, trzeba unikać <śmiech> tej wady. Tak, ale istota też... Różnic, to, istota różnic w płciach jest też jakby... Um, zasadza się w tym, żeby generować zróżnicowane... Tak, jasno, To neguje jakby różnorodność płci, jakby z samej istoty, że nie, mhm. że przecież to jest to samo, i tak dalej, no to właśnie można się zapytać to, w takim razie czemu tam tak, jasne, tak. Krótki ostatni slajd yy, o samym rozmnażaniu. Krótko, po proste. Człowiek oczywiście rozmnaż się płciowo i to rozdzielną płciowo Tak, mam te cztery rodzaje rozrząpcy płciowego. To jest ten, ten jakby najwyższy. Wyglądamy, tak, że człowiek jest najwyższy, rozmnażem w tym ewolucyjnie. ewolucyjnie. Yy, jest determinowane genotypowo. Różnie może. To znowu przykład. Wiecie, są plusy bycia dzieciakiem, który lubi czytać książki o zwierzętach i oglądać filmy. Żółwie są dobrym przykładem. Nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób ustala się płeć żółwia. Nie wiecie? Od temperatury zależy. Jeżeli yy, na przykład żółwie wodne wychodzą na ląd, żeby złożyć jajka ja czasami sami czas składa, składa tam tych jajek bardzo dużo, dlatego że dużo z nich ginie, i jeżeli na to miejsce, gdzie ona złożyła, będzie padało słońce i tam będzie ciepło, urodzą się, jeśli samce. Jeżeli będzie chłodno, urodzą się samice. Płeć nie jest determinowana genotypowo. To nie jest tak, że już w momencie zapłodnienia nie wiadomo, co to będzie płeć, bo warunki determinują, co będzie zapłeć. To jest sobie jeden przykład, tak? żeby to nie było takie oczywiste dla nas. U człowieka płeć jest determinowana genotypowo, czyli jakby już zarobek no w najwcześniejszym momencie, yy, kiedy mamy nowy organizm, już wiadomo, że to będzie sami czy samica. Okay? Czyli mężczyzna albo kobieta. Yy, to jest ważne i to jest istotne. I to jest ciekawe. Dominującą płcią jest płeć żeńska. Biblia się myliła, panie Adam. Ja żartuję, ale yy, tak to wygląda. Yy, płeć żeńska jest płcią podstawową. Człowiek jest kobietą. Mm? Chyba jest sensowna, no że żeby gatunek nie wyginął, a mężczyźni mogą No ale zobaczcie, że. Koptór się rodzi więcej. Rodzi się więcej, bez ich większa śmiertelność. No ale dzisiaj już mamy. Tak. więc tak. mężczyzna więc więcej. Więc tak, więc teoretycznie ewolucja powinna obniżać ten mechanizm, ale tak rzeczywiście jest. Podstawową płcią, czyli mówiąc krótko, te dwie płcie nie są równoważne. Jest płeć pierwsza, jest płeć podstawowa i jest płeć wtórna, jeśli tak można powiedzieć, płeć druga i yy, to jest płeć żeńska, jest płcią podstawową. Dlatego jak posłuchajcie sobie lewicowych polityków, to oni zawsze mówią Polki i Polacy. Ja mówię Polacy i Polki, ale oni mówią Pol Polki i Polacy i mówią dobrze. Na trzeba będzie to zdanie święcić, że żeńska jest dominująca? no zaraz do tego dojdziemy okay? zaraz do tego dojdziemy, to może mieć różne kontacje mówię biologicznie, podstawowo nie <śmiech> powiedzieć do mnie, tylko podstawowa może było lepiej e, czyli mówiąc krótko e, gdyby nic się nie wydarzało to rodzą się dziewczynki 100% e, żeby się urodził chłopiec trzeba w, w naprawdę w, w większego wysiłku jest pewien szczególny gen chociaż jak zobaczycie potem w tekście to nie jest jedyne który determinuje płeć męską, tak? Czyli ma krótko, jeżeli nie ma tego genu, to jest płeć żeńska. Jeżeli ten gen się pojawia, rodzi się chłopiec. No, właśnie, uh -huh. ale tak yy, na chłopski razem próbuje to... Ło, trwać... widzicie? Ale pani szokinistyczna. <głosy> <głosy> na no, no, zasadzie, że tak, no, bo kobieta może tam urodzić określoną liczbę, tak? tak? I, I to jest... Y, gatunek się broni, bo mężczyzna w jednym czasie może zapłodnić łeśką, no, tak? To prawda. No i dlatego jest ten... tylko to jest na znacznie naszym głębszym poziomie to, to, to zaraz wam pokażę jedną rzecz, tak? Człowiek ma, 22, ma 23 pary chromosomów czyli 22 dwie pary, czyli czterdzieści cztery chromosomy, autosomata czyli niepłciowe i dwa chromosomy płci. Chromosomy płci są no, to powinniście pamiętać z zeszłego semestru X i Y Dlatego daję taki tytuł tego dzisiejszego wykładu, jak zobaczyć się tam w sieci, tak? Czy Y robi różnicę? Jeżeli mamy dwa Xy, to mamy. A jeżeli X i Y? Mężczyzna. To jest X. A to Y. Widać teraz dlaczego kobieta jest To Jest nie z jest tu... to jest zdjęcie z mikroskopu elektronicznego. to jest. Yy, podstawowy gen tak? kobiecy kobieta to są dwa takie a to świadczy o tym, że jest się facetem takie drżałotne trochę nie? no nie tak gen męski yy, wymiera mężczyźni zniknął i to bardzo szybko znaczy bardzo szybko, bo za kilka milionów lat tak? także yy, ja wiem czy warto na tą emeryturę odkładać czy są... yy, no jak, jak on powstał no kurczy się Widzicie? Ale to... Kurczy Wielkościa się. jakoś... Się Jasne, że tak, tak sobie mówmy, tak? Ten, ten, ten, wrog, ten, wrog, ten wrog, on po prostu wymiera, tak? On, on, po prostu się kurczy, on po prostu znika. Miał kiedyś dwie nóżki, mu została jedna, i to jeszcze taka... Teraz skąd to? Jedna tam, dziesiąta. Może tam tamten puchnie. Właśnie niestety nie. Właśnie niestety nie. Więc, e, więc to znaczy, że dominująca jest płeć żeńska. To jest jakaś bolszewiska Oczywiście, że tak. Kobiety mi płacą, żebym takie rzeczy e, Widzimy, o co chodzi, tak? Ten chromosom męski jest, e, no, no jest czymś upośledzonym, mówiąc krótko. Płeć męska, można powiedzieć, z upośledzeniem płci żeńskiej. Powiem się tydzień za późno, ale, ale tak jest fakt, tak? Dlatego to, to mam na myśli, mówić, że dominujące społeczeństwa, że podstawowe społeczeństwa. Okay. Czy jakieś pytania do tego? My mówimy stanowczo, ja mówię przed chwilą ja o Tak, tak nazwałem. Tak to z perspektywy biologii wygląda. To jest, mówię jak jest. To pewnie Kiereńska wynosiła. Ale jeżeli A kopalnik nie... była ewolucja zmierza do. wyeliminowania mężczyzn. To Rayquard musimy się swoim, exercise, chyba, nie? Albo no to samo zakładzie. Znaczy jakby zobaczycie, ile to jest też ciekawych interpretacji. Jak to interpretować? Jakie piękne samo pójść? Jednak świat chyba się będzie opierać kiedyś innego Znaczy ja jestem pewien, znaczy to trzeba by powiedzieć, ale sądzę, że jakby to znaczy zostało nam 6 miliardów lat. Do czasu z słońca, myślę, że ten tramosom może jeszcze lepiej przetrwać. Więc gdyby to zostawić, ale no mówię, to już jest sprawa pewnego determinizmu, na który nam jest nie wolno sobie pozwolić, jeżeli mówimy o nauce OK. no to jest teraz tylko najprostsze przypomnienie ze szkoły. Ten dymorfizm u człowieka jest jakby na trzech poziomach. Mamy trzy poziomy tego dymorfizmu. Co jest w podstawowym poziomie? Czyli co jest tą pierwszą rzędową cechą, którą, która różni płeć męską od płci żeńskiej u ludzi? W jakimś takim filmie, bo to fajnie powiedziałem, że mężczyzna jedzie na wojnę, kobieta na niego czeka. Nie, nie ma to potwierdzenia w nauce biologii. No, co, jest, co, co stanowi podstawową różnicę między kobietami i mężczyznami z perspektywy biologicznej? No to, że kobieta robi. Nie. Jakie? No i widzicie, kurczę, tle waparlaminały już nie pamiętam. Facet z jajami, tak? Kobiety mają jajniki, mężczyźni mają jądra. To jest podstawowa różnica. To jest ta cecha pierwszorzędowa I jakby wszystko inne jest na tym nabudowane. Więc zobaczcie, że tak naprawdę... ten, dyb... To też jest bardzo ciekawe to tego, co będziemy sobie mówić za jakiś czas, tak? Po co to, że kobiety mają inną, inną budowę ciała? Po co nam to, że, yy, nie wiem, że mężczyźni są inaczej umieśnieni, inaczej wyglądają, słuchają innej muzyki, są mądrzejsi yy, no, albo głupsi. No, tak? po co nam to? Po co na to? To wystarcza. Sam fakt tego, że mężczyźni mają mienik, to wystarcza, żeby mówić o dwóch płciach. Tak, żeby być mężczyzną a być kobietą. Więc anka grafka nie może być dobra. Drugi poziom, drugi poziom na, na, na tym są budowane jednak inne różnice, które są biologiczne, tak? mówimy teraz tylko o biologii, yy, drugo cechy płciowe, co jest wtórne wobec tego, czyli co jest jakby mniej konieczne, ale co rzeczywiście występuje i co jest, że tak powiem, równie, mniej, ale również istotną Różnicą Muszę że od złej strony to spojrzenie No bo generalnie gdyby kobieta nie była W jakiś sposób predestynowana do rodzenia To nie byłoby jeszcze różnicy. Nie, porzenie. nie No czy, czy, czy kura rodzi no. A jest kobietą Kura, kura Żeby kura, ktoś sobie no, nie pomylił Niedomowy nie nie I niepubliczny Nie rodzi, a jest samicą W przypadku koników wodnych Myślę, że to wiecie, morskich To co rodzi ma taką torbę na brzuchu, samica składa mu ikrę i on na brzuchu, jak, jak taki ten um, kakur, nosi, nosi młodej, i on nie rodzi. Nie? Więc z, tylko mówię, że jakby zobaczysz, to, to też trzeba by mnie zróżnicować. Tamto stanowi o istocie. Jak mówimy, że bądź facetem mi jaja, no to w wulgarny sposób, ale ta, oczywiście pewnie nieświadomy nie sposób, to na to jest jakby w stereopatryce. To jest główna różnica. A co jest wtórne wobec tego? Druga, że nawet takie płciowe. Czy się Państwo nie wasze tak No i oczywiście się tego. Za czasów. Ja. Za waszych czasów to właśnie... Ale chyba w to, to było na tych lekcjach yy, 1 maja. Mężczyzn są ze to jest U kobiety. Abyś tam mogła, bo ma U mężczyzn... Można na nasienie wody. One są zestawione tak dlatego, że to są ekspedalenty, to są ekspedalenty. jedno na zewnątrz, tak. drugie do góry. Też w yy, nasienie wody. i wody. Tak? Te dwa organy są innym, ale one oczywiście też ewoluują z, z pewnych wspólnych yy, narządów. Tak? i trzecie nawet to co nam się wydaje Właśnie, zobaczcie, to co y, wielu ludzi uważa za jakby istotę to one są dopiero trzecie rzutowe, dopiero jakby trzecie tak? piersi, kobiety są jeszcze ogłosione, inne piersi inna budowa ciała, mężczyzn y, tak zwany jabłko Adama, tak inny y, aparat głosowy, inne ogłosienie inna budowa ciała czyli zobaczcie, to co my na pierwszy rzut oka, po czym rozpoznajemy płeć, są rzeczy najmniej istotne to są najmniej istotne. Zostawcie Krzysia. <grych> są najmniej istotne, nie? Yy, ale być może właśnie one po to wyewoluowały, dlatego, żeby nie było problemu z rozpoznawaniem. Dlatego, że te są bardziej jasne niż poprzednie, tak. niż poprzednie. Tak. Dokładnie tak jest. Tak? A zobaczcie, że do tego też dojdziemy. Tak? Jakby cała idea gender, czy cały pomysł oparte jest na tym i jeszcze na czymś jeszcze wtórniejszym, bo, bo z tej męskiej budowy ciała wynikają też role, którą pełni to, że mężczyzna jest w, w, w kopalni, a nie kobiety. Jednocześnie właśnie Kobieca budowa ciała też pewnie można by jakoś przełożyć na rolę Wysokie jest... dźwięki no, w kopalni, to. Oczywiście, zobaczcie, to jest bardzo dużo rzeczy, na przykład to co. Ja nie wiem, że to jest prawda, ale tak się mówi, to wszyscy o tym słyszeliście. Mężczyźni są lepszymi koherami, to jest fakt Dlaczego? Smak. Mają większą ilość yy, kubków smakowych. I prawdopodobnie też yy, komorek węchowych. Ale też Więc, że, że jest u mm -hmm. nie zmierzyć.. U was, Niezmienne, natomiast u kobiety w okresie cyklu zmieni się ten. Ta... Tak, tak. Więc zobacz, więc teoretycznie z perspektywy z... tylko będą, że to mężczyźni powinien być kucharzami. Znaczy, tak, i no, e, e, sam... do, do, tak, do tego, do, do tego też dojdziemy. bo zobaczcie, zada... w hotelach w takiej miejscach. Oczywiście, są bardzo, to jest stuprocentowa załoga męska, nie? W sensie... tak? Yy, A często, kobiety no, to częściej się widzi szefów kuchni mężczyzn. No, no. W końcu... I najlepsze hotele tym się szczycą, że tam nie ma kobiet. W kuchni są mężczyźni. Ja z, Lubię, też w tej książce Płyć Mózgu, nie, że z wiekiem mężczyźni i kobiety się upodobniają. I to jest prawda. prawda. Zobaczcie, prawda. Znaczy, może to jest głupie skarzenie, ale w pamięci Krystyna Feldman, która zagra świetną rolę Nikifora, nie? Nie do odróżnienia. No, tak. znaczy, może to jest głupie skarzenie, ale wydaje mi się, że to, co chwytuje właśnie kobiety. W komniety, kiedy tracą te... Chorwony żeńskie też mają inną głosie, się zaczyna tak mężczyźni z kolei dnieją, też nie mają się... O, to moja też chciała powiedzieć, że od i moja mama zależy. też tak powiedziała. w rodzinach takich dobrych to tak, to widać, to nawet y, nie, muszą aż, nie muszą być aż tak y, starzy, żeby to dostrzec, ale jak... starze mają Ale jak taki sobie żyje sam jest taki stetryczał, czasami z to jest nierozniesienione. No, to ciekawe. Ale coś, co, zobaczcie, z, zobaczcie z, bo wpływ, płynie weszliśmy, tak ja cały czas ma, ma, mam nadzieję, że kontroluje. To naszą dyskusję, tak? Ale zobaczcie, wchodzimy, wyszliśmy z biologii i nagle wchodzimy w kwestie właśnie te społeczne, to, co już wchodzi w kwestię gender. Nie? To, to jest cenne doświadczenie, które zobaczcie, u nas wychodzi pewne rzeczy, że to jednak nie jest dowolne. Jest pewna nic, my możemy to zanegować, Yy, albo wypaczyć, że jak z kobietami. W polskich domach kucharkach są najczęściej kobiety. Nie Lecz to kobieta gotuje, a mężczyzna? Ref... Trochę, trochę cegu. co A mężczyzna nie narzeka. No, <grym> <grym> dobre, to było no, dobra ja, Więc, <grym> więc że jednak widzimy pewną zależność. Dostałam godzina i to nawet nie cała, żeby przeczytać pewien tekst. Wybrę go naprawdę. W z ręką na sercu. Przez ostatni tydzień sporo czasu mi zajęło szukanie lepszego tekstu. Miałem nadzieję, że znajdzie coś lepszego z jakiegoś podręcznika. Sporo podręczników przejrzałem, sporo ściągnąłem. Do genetyki, do, do biologii, yy, medycyny, seksuologii. To, co mnie zaskoczyło jest. Ja świetny podręcznik do seksuologii. Nie ma słowa na ten temat. To znaczy, jest rozdział pod tytułem yy, jak to tam jest zatytułowane... Właśnie nie, wiem, właśnie nie wiem, czy nie, czy nie uwarunkowanie płci, chyba, chyba tak to jest zatytułowane, yy, w jak się nazywa ten, yy, ten, ten yy, najbardziej znany polski seksuolog z, z starowiec. On, on, on jest redaktorem. Yy, tam było naprawdę dwie strony no, na nie, temat warunkowań, w ogóle o biologii nic nie było. To też dużo mówi o seksuologii, ale o tym będziemy sobie mówili na przedostatnich zajęciach. Czy to nie? Zawsze chcę widzieć z kim mam do czynienia. No właśnie psem, dlatego no, <laughs> specjalnie dla pana. Z poglądów. Feministka? Czy... Nie, nie, nie, nie feministka. Znaczy chodzi o odwrotnie. Musi wam sobie jedną podczas skreślić. Yy, gdzie? Nawala, Urgaard Nord. Zgubiłem się. I podczas, podczas. A, tutaj, dziękuję, tak, tak, tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To niespecjalny zabieg. Nie. <grym <grym yy, nie. Nie, niespecjalny, bardzo dziękuję. Zaraz sobie to, to wywalę. Yy, kilka jest plusów. Yy, o pewnych rzeczach, sami dobrze wiecie, nie da się mówić łatwo. Znaczy, są takie tematy, które może rzeczywiście się nie chodzi o to, że tam yy, uświadomienie dziecka jest trudne, tylko w nauce, tak? Czasami ciężko jest, akurat filozofia jest może troszkę prostsza, ale ale może też nie. Znaczy, pewnej rzeczy nie da się po pewnego poziomu zejść. I tutaj niestety też, zobaczcie, będzie dużo trudnych terminów i trudnych rzeczy, których nie da się powiedzieć łatwiej. Mam, no, proszę, to jest jeden z najłatwiejszych opowiedzeń w języku polskim, no bo szukałem w języku polskim, bo nie chciałem się tego tłumaczyć, a też po co coś tłumaczyć, jeżeli mamy dobrych swoich naukowców. To trudny temat ostatnio takiego komediowego I... dziennikarza na marszu kobiet pobitych. Czemu? No, po troszeczkę... Dzień dobry. Dzień dobry, chcę a, ma pan, a pan ma pan identyfikację studencką? Będziecie tam siedzieć? Tak, tak, będziecie tam siedzieć? Tak, tak, dobra, jakby coś tam mi pada wcześniej, to wyjdzie zaraz, a A czy nie, nie, po trzecie, trzeciej? Po trzeciej? Tak. Ale, Ale wypuszczaj, jak będziecie. Po której? Dzień dobry, Myśmy chcieli nagrać zajawkę, żeby dzisiaj... Nie... To zapukajcie, jak będziecie już tam gotowe miejsce. Tam teraz, a teraz, no, no. na nie ma by... No i Dobra, każdym razie możecie. No, w razie pobito tego no. Za bardzo ironizował i pytał o cenę. A, pyta PM, tak. No, oglądałem, oczywiście. Yy, Alina Mindro, ona jest kierownikiem przekładu genetyki Uniwersytetu Medycznego w Wielkiej Brytanii. Pana plus jeszcze jest jeden tego artykułu. Jeżeli byście chcieli, to on jest dostępny chyba po tym, który na YouTubie. Cały jest nagrany, bo to była konferencja gender specjalistów yy, z 2014 Dosyć nowe. Krótki tekst. Yy, trochę trudnej rzeczy, ale zobaczymy. Spróbujmy przeczytać tekst biologa. On jest pisany dla niebiologów, bo to była konferencja dla też wielu przedstawicieli nauk społecznych. Ale był właśnie taki pomysł, żeby też ktoś z biologów opowiedział. Nie? Więc, więc ona, yy, ona to opowiadała tytuł genetyczny i genetyczne uwarunkowania płci. I porządek tego artykułu jest dokładnie taki jak tytuł. Ja lubię. Ja jestem prosty człowiek i lubię coś jest takie schematyczne. I tutaj też tak jest. Najpierw będzie o genetyce, a potem będzie o epigenetyce. Dobrze drodzy Państwo. Yy, zostało nam dużo czasu ale myślę, że przynajmniej najważniejsze część to zrobić yy, Państwa Pani Power, no. możesz zacząć? Ona, ona mówi dimorfizm. Nie wiem czy to jest. Zaraz <śmiech> się spotkam z dimorfizmem, ale no, wiadomo co. to Dimorfizm człowieka jako jego podstawy. Podstawowy element tożsamości jest uwarunkowany genetycznie i warunkuje naturalną drogę rozwoju społecznego i kulturowego. Komplementarność C, fenotypu morforytycznego i behawialnicznego mężczyzny i kality wpisuje się w program genetyczny, naturalny, naturalny, naturalny. Ukierunkowany na realizację podstawowego zadania i do spełnienia w życiu jest posiadanie potomstwa, co z kolei, co z kolei związane z jego czołością. Składa się, się na to zdolność do wytwarzania komórek, z możliwości organizmu kobiety, jak i mężczyzny, zapewniające pro, prokreację poprzez spotkanie komórki jajowej z Zakończone pisanie informacji genetycznych w środku materii nowego życia istoty ludzkiej. A, a teraz to się jedno słowo oddaje: ramka, a tymi... <śmiech> Spotkanie w komórce, ja weźmy... Kolejnym etapem jest zabezpieczenie prawidłowych warunków rozwoju dziecka w organizmie matki od poczęcia do, re... do narodzenia dziecka. A po urodzeniu realizacja macierzyńska, ojcostwa w form, formułowaniu rodziny i wychowaniu dziecka, a także y, otoczeniu ich, ich opieką do okresu osiągnięcia poprzez dzieci samodzielności z baznym. Także aż mi zemnie <grym> <i> <grym> się... <nie grym> w okresu, tak, tak. Pierwsza uwaga jest taka, że to, to jest w ogóle mój plan na, na całe. W przeciwieństwie do mojej dotychczasowych praktyki nic nie zaznaczam. Zgoły tekst taki, jak jest. Żebym czytał, bo no tak, tak jak wy. No, ja mam ten, że wyczytałem kilka akurat. Miałem, pierwszy raz byliście. widzicie. Mhm. Ale no, dyskusja jest otwarta. Co ona tutaj mówi? No, to, co ja pierwsze, co wychwyciłem jako taką główną mhm. myśl, ale to wiadomo, no, że każdy przez swój pryzmat, to że mówi o spełnieniu w życiu, jakim jest posiadanie potomstwa. Mm -hmm, mm -hmm. A to jest, to, to jest to, to odpowiedź na, na to pytanie, czy w ogóle to, co wyszło nam w dyskusji z panią Danutą w zeszłym tygodniu, tak? Po co jest płeć? Pani Danuta powiedziała dokładnie to samo, jest po to, żeby posiadać potomstwo. E, oczywiście jak, on, jak to mówi naukowiec, to, to ma inną uwagę, e, ale my tak. intuicyjnie to samo. Ale, ale ona nie... nie tylko to mówi o samej kwestii z płci, tylko w ogóle mm -hmm. człowieka, prawda, że spełnieniem jest potomstwo. Co jeszcze? No to i to na samym początku Myślę uh -huh, uh -huh. przede wszystkim, że Ten demorfizm płciowy Warunkuje drogę rozwoju społecznego tak. I kulturowego I tak. że to nie są to kwestie środowiska Ale genetyki I, i, Czyli jest kolejny taki etap Czyli ta płciowość spełnia też wa ważną rolę później, po narodzeniu dziecka, czyli ta mm. potrzebna jest i ojciec i matka w wychowaniu mm. do takiego normalnego mm. życia, tak? Mm -hmm. ja, ja od razu zwrócę uwagę na to, jak ja to czytam, że jednak też to, to filozof powinien, w tym podstawowym paradygmacie tych zajęć jakieś sobie założyłem, czyli, żeby to czytacie, czy my to czytamy jako filozofowie, próbujemy krytycznie na to patrzeć, mm. Musimy od razu odróżniać to, kiedy ona mówi jako biolog, jako genetyk i kiedy yy, mówi trochę bardziej jako filozof, znaczy jako ktoś, kto to, to interpretuje. Yy, I tutaj ewidentnie widać, znaczy ja przynajmniej to mm -hmm. się z tym zgodzicie, człowieka jako jego podstawowy element tożsamości jest uwarunkowany genetycznie. To jest jasna rzecz. Natomiast czy jest to podstawowy element tożsamości, tutaj moglibyśmy polemizować, natomiast, natomiast rzeczywiście to jest coś ważnego, natomiast to, co jest po i, znowu ma, ten komponent biologiczny jest słabszy tak? dużo silniej ona tutaj mówi o swoich przekonaniach dlatego, że wiemy o tym, że no człowiek jest w stanie przekraczać pewne uwarunkowania, tak? są kobiety, które robią rzeczy, które wydają się jakby sprzeczne z naturą kobiet jeszcze jak zaczyna się boom na skoki czyli tam to był 2000 rok ja byłem wtedy w klasie maturalnej jak, jak małysz zaczął wygrywać Wtedy jeszcze się mówiło, że kobiety nie są w stanie skakać z powodu budowy miednicy. Wtedy mówią, że kobiety nigdy nie będą, bo to był jeden z niewielu sportów, dyscyplin, w których nie było równolegle do męskich zawodów. Teraz z tego co wiem, kobiety skaczą. Więc, yy, więc zobaczcie, on no, warunkuje, a to nie jest warunkowanie absolutne. Nie? Musimy tutaj też to widzieć, że yy, geny warunkują to, czy ktoś jest kobietą lub mężczyzną genetycznie. to nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast Natomiast to warunkowanie już w którym rzecz, tak samo jak mamy te trzy poziomy, tak? Pierwszorzędowe, trzecie trzeciorządowe, one wszystkie, każdy jest trochę inaczej warunkowany. Tak, ale wydaje mhm. mi się, że można że tak spojrzeć, że ten jako podstawowy element tożsamości w tym sensie, że każdy jest kobietą albo mężczyzną, tak? tak jasne, że tak. Tak. Więc nie chodzi o tożsamość mhm. jak trzech, mhm. tylko tak, tak. biologiczny. tak, tak. Po prostu. tak. Tak jeszcze czy, mhm. Tak, patrzę na te cechy pierwszej, żeby nie wiem, może nie doczytałam, nie dopisałam, ale brakuje <trym> mi do y, całej chemii formalnej. Będziemy o tym mówić, to się jeszcze pojawi tak, tak. Y, no to ja jedną rzecz tutaj jeszcze Wam tylko pokażę. To, to co się pojawia pierwszy raz, ja, to tak nie, znaczy ja tego tylko myślałem filozoficznie, ale nie biologicznie, a tutaj Pani Genetyk mówi komplementarność fenotypu morfologicznego, bachowiarnego mężczyzny i kobiety w sensie programy natury ludzkiej i tak dalej, To, o czym my często mówimy, tak myślimy, tak że wiecie, te wszystkie głupie obrazy, że mężczyzna, kiedy są jak dwie połówki jabłka i tam musimy się znaleźć dopasowe, tak? To, że największe z rozwodów teraz jest, w z paragrafem niedopasowanie, tak? Czyli, i ona mówi, że z perspektywy biologicznej też to tak działa. Tak. że mężczyzna i kobieta są komplementarni. To jest jedna też z ciekawszych tradycji, moim zdaniem bardzo ciekawa, można, najciekawsza teoria płci z perfilu filozofii, to za dwa, trzy tygodnie będziemy o tym mówić, że tak naprawdę to jest komplementarność. Jeden z takich, nie wiem, czy poważnych, ale, ale ciekawszych zarzutów wobec homoseksualizmu to jest właśnie zarzut braku komplementarności w kontekście to, co wulgarnie czasami się mówi o, o seksie akurat mężczych kobiet, tak? To tam nie ma komplementarności, ale też psychicznie jakby wiecie, to, tak, kobiety też są różni. Jeżeli powiemy, że zauważymy to, że dimorfin to nie jest coś wymyślonego, narzuconego, to jest coś jakby najgłębiej zapisanego biologicznie też w człowieku, no to, to przyjęcie, że te dwie płcie, to nie, jest, to, to nie jest przypadek, że one są takie, a nie inne tylko one są rzeczywiście biologicznie do siebie dopasowane Są w ogóle takie śmieszne nawet rysunki, to nie wiem czy mleczko, czy miał właśnie kobietę taką z dużymi piersiami i, i faceta już z No oczywiście i to oczywiście tak idealnie do siebie dopasowane Ja, ja nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ale na to to chyba bieda jest w radość będziemy, tak, będziemy, tak. będziemy tak, będziemy biedę jedno czytać, będziemy, tak. On właśnie mówił, że to jest napędzające się koło, tak, tak? Tak, będziemy czytać i to jest, to jest akurat od niego to bieda, tak, przede wszystkim. I te, te same rzeczy czytamy. Eee, ten program genetyczny na ludzki, tak, czyli te płci, one są różne, nie tylko jakby na że musi być różność róm, <śmiech> tylko że jakby człowieczeństwo w szerokim znaczeniu jest podzielone na mężczyznę i kobietę. Ta, tak można by to interpretować, do tego jeszcze dojdziemy. Pani Adamie? Genetyczne uwarunkowania płci każdego człowieka formują się zaraz po wniknięciu plemnika do komórki jajowej i w pierwszych dniach rozwoju przed okresem implantacji w macicy wraz z łączeniem się nici kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA ojcowskiej i matczynej. Plemnik zawierający chromosom Y z prawidłowo funkcjonującym genem SRY determinuje płeć męską. Jeśli zaś zawiera materiał genetyczny chromosomu X, kształtowana jest płeć żeńska – Obecność genu SLY jest podstawowym kryterium płci genowej u człowieka. Odkryty w 1990 roku przez grupę Goodfellowa z Uniwersytetu w Cambridge... Gen dopiero, dopiero 25 lat temu. 30 nieco. Gen SLY jest nazywany centralnym włącznikiem męskości i jest położony na krótkim ramieniu chromosomu Y w lokus... To jest, to jest położenie... na Każdy chromosom jest podzielone na lokusy, czyli na... na... Obszar, że łatwiej pozytywnie, mm. to leży. Mm -hmm. Występuje w warunkach prawidłowych wyłącznie w kariotypie osób z fenotypem morfologicznym mężczyzny. Białko kodowane przez SRY to regulatorowy czynnik transkrypcyjny, który wyłącza aktywność genu DAX. Jeden? Czy jeden? blokującego poprzez produkowane białko procesy zmierzające do wykształcenia jąder, a także genu WTN4. Tak jak mówię, to nie jest łatwe, bo to też nie jest język, do którego jesteście większość przyzwyczajeni. Ale tu jest powiedziane dużo istotnych rzeczy. A jest powiedziane, że to zaraz na początku, tutaj nie ma żadnego problemu, yy, o co chodzi. Natomiast to, co jest bardzo ważne w tym kontekście tej dominacji, bo tutaj tak naprawdę chodzi o tą dominację płci żeńskiej. Naturalnie organizm rozwija się jako organizm kobiety, chyba że dlatego jest, dlatego jest ten, ten, ten, aspekt, ten aspekt właśnie tej podstawowości że, płci żeńskiej. Dlatego, że każdy z nas ma chromosom X, a tylko trochę więcej niż połowa z nas ma chromosom Y. Tak więc każdy z nas ma X. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie tego plemnika Y i to też jest to tylko na marginesie, gdyby Maryja poczęła nad rozdzielorówstwa, nie urodziłby mężczyzny, to jest jakby z biologii wynika, tak? kobieta nie jest w stanie urodzić mężczyzny bez udziału mężczyzny, tylko mężczyzna jest w stanie spłodzić mężczyznę, no wiecie o co chodzi, tak? rozumiecie o co chodzi. I w 1990 roku dopiero odkryto Gen SRY, dlatego że no, wtedy to jeszcze było nawet przed e, całym e, programem mapowania genomu ludzkiego. Ale przepraszam, jakże przed... to znaczy, że kobieta nie mogła być pierwsza. To jest, to jest bardzo w ogóle złożone, dlatego a to, jest, to jest ciekawy wątek. No, tak, tak na właśnie się właśnie a propos genetyki no, i, biologii i biologii do. Trzy lata temu, jeszcze trzy lata temu były powszechnie przyjmowane badania, które mówiły o tym, że to się umownie nazywa symbolicznie Ewa, jest starsza od mężczyzny kilkadziesiąt tysięcy lat, już nie pamiętam ile, Kilka, kilkaset pokoleń. Czyli samica ludzka jest starsza o kilkaset pokoleń od, od samca Ale z, z się wziął wtedy ten drugi...? Powiem najpierw jak to wygląda. tam chodziło o długość, w sensie właśnie o przyjmą historię ewolucyjną, wychodziło na to po prostu, że yy, rozwój Y jest dłuższy. Czy zaraz z perspektywy biologii? YX y, jest starszy. Czy to dobrze rozumiem? Czy z perspektywy biologii ludzka kobieta współżyła z nie ludźmi i stworzył się ludzkie mężczyzna? Trzy, lat, trzy lata temu zaczęto mówić, że z, znaczy pojawiły się badania, które obalają. I o, nagle się okazuje, znaczy to są na razie mocno stawiane hipotezy, ale bardzo ostrożne, że być może mamy nawet biologiczny dowód na to, że mężczyzna i kobieta pojawili się w jednym pokoleniu. To już niedługo dojdzie, że mężczyzna był wcześniej. No, o trzy godziny, godziny, nie? Do 3 godziny. Nie wiem, jak am ale ile tam do, może, do, do, do. ale Więc zobaczcie, to też się zmieni, nie? Natomiast ta podstawowość wynika właśnie z tego, także że SMY, który jest obecny na, na Y, to jest napisane centralny włącznik męskościa. Tak naprawdę jego obecność wyłącza, widzicie? Gdzie to będzie? Wyłącza kobietę. Wyłącza aktywność genu DAX1 na Y, na Xie. Czyli ten gen, jego obecność powoduje, że, że gen DAX1, obecny na X jest wyłączony, tak jak tak mamy Ale Wyłącza kobietę. Naturą jest to, z normą jest to, że się pali światło, Tak, mówiąc, że jest kobieta. Ale jeżeli w organizmie pojawia się gen SRY, on to wyłącza i się rozwija mężczyzna. Więc, yy, czyli jakby podstawą, takim naturalną ścieżką rozwoju jest yy, kobiecość. I to ma też mnóstwo takich konsekwencji filozoficznych, yy, bo to pokazuje, jak trudno być mężczyzną. Tak? Jak trudno być mężczyzną, bo zobaczcie, ile rzeczy się może nie udać. Sam fakt tego, że masz Y, yy, nie wystarcza, że będzie w tym mężczyzną, bo możesz mieć uszkodzony ten gen. Może by nie być. To się nazywa, To jest tak naprawdę ten locus YP11,2 jest blisko końca. Więc łatwo, przy po prostu replikacji, on się może urwać. I to się nazywa krótkie ramię. I wtedy nie ma po prostu tego genu. I chłopiec jest XY, a jest dziewczynką. No, o tym będziemy jeszcze mówić w warunkach prawidłowych, tak, może się mnóstwo rzeczy nie zdarzyć. Może być tak, że z jakiegoś powodu ten gen się nie wyłączy. Więc zobaczcie, bycie kobietą jest naprawdę proste, no co tutaj jest wielkiego? bycie mężczyzną, ile rzeczy się może po drodze nie udać, nie? Już nie mówiąc o tym, żeby w ogóle się dziecko urodziło, yy, to, to też jest bardzo ciekawe. I w tym świetle, samopojęcie, kryzys męskości też nabiera trochę innego sensu, nie? jakby przez zanieszczenie środowiska i, i wielu, wielu innych rzeczy, tak? I dopiero wtedy, kiedy wyłączy się ten DAX, zaczyna się z tych takich pierwotnych gonad, e, pragonad w miądra, i a nie Coś do tego jeszcze byście dodali? Zapytali? Wyjaśnili? No to się dalej. Dlatego matki są bardziej z cynami związane? To może, może. To, to ewolucji nie wcale nie jest, nie jest absurdalne. Chyba. Dużo większy, ale znaczy ja bym to tak powiedział. Ja to, to, to bym też tak mógł I, i że nie chcę Nie o Chyba niekoniecznie. Znam rodziny, gdzie właśnie to bardziej. Mówiąc sobie. krótko, do... przez przykład jest jest najślaczniejszy dowód. Mam to czytać już, tak? E, to tak, tak, tak. proszę. W wyniku szeregu następujących, po procesów procesie, no, w uruchomionych pod wpływem produktów genu SRY u człowieka. Pierwotne gonady przekształcają się w jądra, produkujące męskie hormony dyskosteron, który po różnych przemianach doprowadza do wykształcenia wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, charakteryzujących płeć męską człowieka. SRY poprzez codowane białko SRY jest więc stymulatorem rozwoju jąder, co w konsekwencji wraz z wywołaniem produkcji hormonu testosteronu i jego pochodnych kształtuje morfologiczne determinanty płci wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe męskie. W późniejszych fazach rozwojowych, testosteron lub jego pochodne oddziałując także na tkankę mózgową może wpływać na fenoty behawioralne mężczyzny, w tym na jego poczucie płci i inne cechy różnicujące zachowanie mężczyzny w stosunku do kobiety. Należy dodać, że działanie androgenów jako bodźca działającego na tkankę mózgową podlega dodatkowym uwarunkowaniu i nie zawsze poczucie męskiej jest prostą zależnością jego oddziaływania. Androgeny, wiecie co to jest? Chorwony męskie. Męski. Mhm. No, co tutaj byście wychwycili? wyczytali? To jest proste. Początek, mhm. tak? Czyli najpierw są jakieś pierwotne gonady. To znaczy pierwotny na poziomie zewnętrznym, tak można powiedzieć, czyli nie genetycznym, tylko fenotypicznym. Ym... Nie ma ani mężczyzny, ani kobiet, nie ma dziewczynki, ani chłopca. Genetycznie jest, ale zewnętrznie jest jakaś, to się nazywa, tkanka gonadalna. O tym jeszcze będziemy mówili przy problemach z identyfikacją płciową. I one dopiero albo się naturalnie się wykształcają jajniki, chyba że jest obecny ten gen, wtedy wykształcają się jądra, i one zaczynają produkować testosteron. I testosteron jakby napędza dopiero po pojawieniu się kolejnych yy, drugiej, trzeciorzędowych drugiej, trzeciej płciowych. Zobaczcie, jak bardzo złożony jest ten proces, tak? Cokolwiek pójdzie nie tak, i już nam się ta ścieżka, naturalna ścieżka rozwoju, psuje, gubi. Yy, no i ciekawe jest I też odczucie lechavioralnych jest... w wpływie na zachowanie. Do, do, do tego dojdziemy zaraz, to pani... to znaczy hmm? właśnie to, że bardzo ważny jest ten testosteron, mhm. ponieważ on też działa na mózg i wtedy może się wykształcić albo mózg e, żeński, albo męski. Do, dosłownie tego nie mówi, nie tak? mówi tak, tak, więc, tak, więc ja, ja rozumiem, że to jest Pani interpretacja. Ona mówi tak, w późniejszych fazach rozwojowych testosteron i jego pochodne, czyli najpierw jest, najpierw jest ten gen, potem są ją, a potem jest testosteron i potem z testosteronu pochodzą też kolejne hormony oddziałowałem na tkankę mózgową. Tak? Czyli ona mówi dokładnie to samo, co mówiła ta babeczka, że, że mózg jest pierwszym, no to wiecie, to jest znany dowcip, tak? gdzie, jakby, gdzie się, jak jest najważniejszy organ męski, płciowy, tak? mózg i kobiety tak samo. I tak rzeczywiście jest. Znaczy ci, którzy myślą, że ten gen, czy cała ta działalność prenatalna mm. układu endokrynologicznego, genetycznego, wszystkich innych, tylko prowadzi do determinacji no powiedzmy tych trzech rzędów dymorfizmu płciowego, tak? czyli pierwsza, druga i rzędowe. Się myli. Tak? Oddziałuje na tkankę mózgową. Yy, nie ma tego męskim albo, albo żeńskim, ale rzeczywiście one się różnią. Tak? Bo skoro różne czynniki oddziałują, to on się różni. Bo tutaj jest mężczyzna mhm. na, na jego poczucie płci tak. i cechy w tak. z mężczyzny tak. w stosunku do tak. kobiet. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to. Może. Tutaj jest, oddziałuje, a tutaj może, tak? To potem poznaje dobrego naukowca, że tam gdzie wie, tam mówi co wie. A gdzie przypuszcza, mówi, że przypuszcza, że się domyśla, tak? I jakby napisać prawdopodobnie, tak? Jak będziecie pisali czy mówili, to stosujcie takie, bo to jest bardzo istotne, tak? Kiedy wiem, to wiem, mówię, jest tak. Ale można powiedzieć, domyślam się, wydaje mi się, sądzę. Tak? To, jest, to jest bardzo istotne, a tego niestety w takiej debacie pisze nie widzimy. Tak? No to mówię wprost. Może wpływać. Na pewno wpływa na tkankę mózgową, mam na to dowody. I mamy przesłanki, żeby sądzić, że może wpływać, że wpływa, tak? ale to nie jest ten poziom pewności na fenotyp behavioralny, czy na zachowanie, na pewien układ, na pewien system zachowań, tak to chciałby tłumaczyć yy, fenotyp behawioralny, nie tylko na behawiorów, czyli na zachowanie, a też na całą tą ramę zachowania. Czyli nie tylko to, jak w danym momencie facet się zachowa, że yy, powie tak albo inaczej, tylko też yy, w ogóle pewien perspektywę, którą może przyjąć, a której nie może. Tak? fenotyp behawioralny, w tym na jego poczucie płci i inne cechy różnicujące zachowanie mężczyzny w stosunku do kobiety. Czyli ona wskazuje, że istnieją przesłanki, żeby mówić, że to nie jest tylko coś determinowane kulturowo. Natomiast są poważne przesłanki, żeby mówić, że to ma, ma, ma, ma skutek. Tak? Ale musicie zastrzegać, że ten wpływ już nie jest taki zero tak? Tutaj mamy wpływ zero-jedynkowy. Jest gen SRY mężczyzna. Tak? Oczywiście przy pominięciu jakby pewnych, pewnych patologii, a tutaj mówi, że działanie androgenów jako bodźca podlega dodatkomu warunkowaniu. To jest to, co, zobaczcie, co było mówione w zeszłym tygodniu, tak? To, co mówił brat Saszy Baron tak? Nie mówimy, że to jest tylko biologia, mówimy, nie zapominajcie o biologii, nie? Bardzo ostrożnie. Ktoś jeszcze coś? No to idźmy dalej. Tak co do biologów i tego kontekstu filmu, który był nakręcony zresztą dokumentami film ale przez komika, mm. tak już nasze uwarunkowanie, że bardziej w nazwiska komików niż biologów. Sasza Baranko nie jest w przez z ale już jego brat. I jak się definiuje przez bratem, bratem, no. swojego męża. No, no e, Pani Kingo? Trochę dłuższy i potem przeskoczymy, już nie zostawiam 12 minut, przeskoczymy do dwóch czy trzech ostatnich slajdów, więc ominiemy kawałek off... E, a mm -hmm. Jeśli geny DHX1 i MUNT4 nazywane genami antymenckimi nie są zablokowane jak w sytuacji, gdy brakuje DLK-SRY albo brak jest genu SLY, czy też całego chromosomu męskiego Y w kriotypie danym czyli w, e, w genotypie, mm -hmm. to wykształcają się cechy płci żeńskiej. Analogicznie DAX1 i wnt 4 można by nazwać genami kobiecości kształtującymi płeć żeńską danej osoby. Różnice pomiędzy kobietą i mężczyzną na poziomie chromosomów to także sprawa do chromosomu X w karyotypie żeńskim. Jak udowodniła Meryl w 1961 roku, jeden z nich jest inaktywowany, tworząc tak zwane ciałko w stadium Interfazy cyklu podziałowego komórki. Stanowi ono kryterium płci chromatynowej i żeńskiej. Proces inaktywacji dokonuje się <grymina> rozłącznie. Może być inaktywowany ojcowska chromosom w części komórek, a w innej grupie matczyny chromosom w efekcie tworząc funkcjonalną mozaikę, najkorzystniej w proporcji 50%-50%. Są czynniki, które zaburzają te proporcje i jest to wówczas inaktywacja selektywna. Aby to zobrazować, najczęściej opowiadam studentom historyjkę jak czarny kot spotkał rudą kocicę, a urodzone potem kocięta płci żeńskiej miały sierść przykredową, a to typu męskiej sierść tylko rudego koloru. U kotów kolor sierści jest sprzężony z chromosomem X i kolor sierści zależy od obecności genu danej barwy na aktywnym chromosomie X. Okazuje się, że nie wszystkie geny są wyciszone w wyniku inaktywacji i mają one swoje e, aktywne odpowiedniki w obrębie partnerskiego chromosomu X. Jest w tej grupie część genów, która też jest analogiczna do genów z chromosomu Y, wskazując na komplementarność działania tego chromosomu w stosunku do genów wyciszonego chromosomu kobiecego X. Trudne, nie? Mam pytanie. Aha. Jestem ignorantem. Jaka to jest sieć Sinkretowa, tak? To jest taki koszt. do szaro... Taki prążkowany. Tak, tak, taki, no nie, nie. okulary są. Tak, tak. stąd jest ta nazwa. A szykret to jest muszla, y, materiał, z którego jest budowana muszla żuzywia. I te okulary kiedyś były robione z prawdziwego sylkreto albo grzebieni. I one. No na pewno pan klejarzy w swojej babci albo tak, jeszcze w PRL-u. Takie jak pod to on się mienił tak rudo-brązowo, taki tak, jak ale o co tu chodzi? Tak? Ona mówi tutaj o jeszcze jednej rzeczy, o której ja nie wiedziałem w tym że to nie jest tak, że tylko ten jeden gen jakby włącza, wyłącza. On jest zdublowany. Tak? I obok tego, że ten gen włącza yy, męskość, czy włącza kobiecość, to jednocześnie yy, jest yy, gen, yy, czy dwa nawet geny są na chromosomie X. Tak? Czyli. I to jest chyba, jak sobie gdzieś piszecie w tam dużo na ten temat pocztacie. Mówiąc krótko, jest tak, że yy, bardzo ciekawie jest, jakby cały ten proces rozwoju czy podziału na półcie zorganizowany. Oprócz tego, że jest, yy, zostawmy mężczyznę z boku, mamy kobietę. XX, tak? Jeden X pochodzi zawsze od kobiety, a drugi X, jeśli ma być dziewczynka, pochodzi od mężczyzny więc mamy dwa Xy, na obu z nich jest DAX1 i WNT4, tak? Każdy X ma to i gdyby oba ro rozpoczynały swój tok rozwojowy, mogłyby nam one się rozłożyć, znaczy wiecie, no to jest tak jak, jak mamy dwóch kapitanów na statku, no to, to się robi chaos, musi być jeden i yy, jest tak zrobione, że yy, jeden z tych, Chromosomów jest aktywowany, a jeden jest dezaktywowany To też oczywiście nam robi problem Bo może się zdarzyć raz na kilka tysięcy, kilka milionów przypadków Kiedy oba są dezaktywowane, Albo kiedy żaden z nich nie dezaktywuje i wtedy mamy choroby genetyczne O tym też będziemy mówić tak? y Więc mamy kolejne różnicowanie Tak, żeby jedne, niektóre dziewczynki są dziewczynkami dzięki ojcu Paradoksalnie, znaczy jakby na chromosomie X od ojca tak kobiecość zaczyna działać, a u innych u i, tak? I Dobrze, jakby założenie jest takie, że to będzie 50-50. Więc hmm. mamy kolejny sposób na to, żeby ta, ta nasza puola genetyczna była jeszcze bardziej złożona, jeszcze bardziej skomplikowana. Tak? Można by powiedzieć, że yy, można by było zrobić, że plemnik yy, X ma uszkodzony ten gen. Z założenia, albo on znika, bo on jest niepotrzebny, bo od matki tak jest X. Ale natura, panów, jak to sobie nie nazwiemy, zorganizowało to w taki sposób, żeby ten X ojca też miał wpływ na, na, na to u kobiety. Ten dodatek, on ma też sens taki, że niektóre choroby, niektóre cechy, tak jak mówiłem o skręcie, w kierunku skrętu muszli ślimaka, u kotów kolor sieci jest zależny tylko od, chromo od chromosomów pochodzących od matki do konkretnego chromosomu. Yy, ale dlaczego? Dlaczego jest tak, że koty płci męskie będą miały inne, Tak, czyli rodzi się zmiot, tam 10 kotów się rodzi, połowa z nich jest szylkaretowa, połowa jest czarna. I potem się okazuje, że to, dokładnie te same, które są szare, są yy, kotkami samcami, a retowe są samcami. Nie? Z czego to się bierze? No właśnie z tego, z takiej gry. Pomiędzy losowej i matematycznej, jakkolwiek nazwiemy jak rzucanie kostką yy, w genach. To, to nie jest takie proste, jak nam by się wydawało, że tutaj proszę Bach i mamy. Ja to jest dużo bardziej taka złożone. Mhm. Patrząc na to, nawet z perspektywy takiej czysto biologicznej, to rzeczywiście tych wszystkich przypadków i tej losowości, jak to się mhm. do tego słowa, które, miały, które doprowadziły do takiej złożoności, no ciężko jest w to. Uwierzyć, że to jest po prostu stało się przez jakiś mm. przypadek. Stąd Francis Collins chyba się nazywał, ten genetyk, który też właśnie poprzez badanie też DNA człowieka i, i tych wszystkich zawiłości, właśnie też gdzieś się, się nadwrócił, bo stwierdził, że zakładać, że to wszystko wyniknęło na drodze przypadku, to jest wymaga jakiejś ogromnej wiary. Yes. większe niż wiara w to typu, tak. To myśli, myśli. tylko szybko, żeby, żeby nie, nie, nie przedłużać dwa ostatnie slajdy. Będą? Podaje się, że w procesie formowania różnic fenotypów, czyli zewnętrznie, tak jak człowiek wygląda, zaangażowanych jest wiele genów położonych na chromosomie X lub Y, czyli na rzeczywiście chromosomach płciowych, a także 200 genów, 200 genów, Poza genami X i Y, czyli na którymś z pozostałych 44 genów. Tak? Mutacja, wystarczy, że jeden z tych 200 plus tych kilkudziesięciu na chromosomach X lub Y, któryś z nich będzie zaburzony już mamy chorobę. I o tej chorobie wprost będzie mówić. Więc zobaczcie, ile tych genów jest, jest, jest złożone, jak bardzo to jest skomplikowana maszyna. Mhm. Pani Zbigniewie, bardzo, bardzo interesujące są wyniki badań procesu wczesnego rozwoju wskazujące na bezpośrednie działanie produktów genów różniących komórki mózgowe charakterystyczne dla płci męskiej i żeńskiej. Okazuje się, że dimorfiz płci mózgu jest bezpośrednio determinowany przez geny na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju, zanim jeszcze nastąpi różnicujące wydzielenie hormonów oddziałujących na mózg A indukowanych poprzez rozwój gona. Tak. Tu się pojawia ta pość mózgu, o którym Pani nie mówiła. Jak powiedziałem, tam nie było. To nie można by jej przypisować, a rzeczywiście używa tego pojęcia płeć mózgu. Co to jest powiedziane? No, że już e, to zróżnicowanie pojawia się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Zanim jeszcze te hormony zaczęły. Pamiętajcie, tam, bo się tak, że tam właśnie coś powiedziane, Także ona mówi, że na pewno hormony wpływają na mózg, co może wpływać tak, na... Szeroko mówiąc, tożsamość, zachowanie węższej, za a ona macie dowody na to, że już geny wpływają, czyli niepośrednio poprzez hormony, tylko już same geny. Bezpośrednio zależy pomiędzy genotypem a no, płcią mózgu, mówi, tak? Czyli pełnym ukształtowaniem mózgu. że Pani Nauka chciała coś skomentować, czy mi się w Nie, Nie, nie ja wcześniej pytałam Aha. Aha, no właśnie, tak? Czyli, e, czyli obok tego, zobaczcie, te mechanizmy są powielone, tak? One są równolegle robione. E, ale mamy, mamy już powiedziane, że. Tak, ten mocniejszy, czyli, że na pewno mózg jest kształtowany przez płeć i mózg jest inny. Z całą pewnością, w sensie nie baha to, to jest pewne i on jest kształtowany podwójnie. Czyli ten mechanizm nie tylko, że hormony kształtują mózg, ale jeszcze wcześniej, na poziomie już genetycznym, mózg jest różnicowany. Tak? Jest różnicowany. I mamy mam na to dowody. Nie mamy dowodów, że to wpływa na zachowanie przynajmniej za o tym ona nie mówi. Ale z całą pewnością istnieje to jest już biologiczne, czy jest, czy? Tak jak mózgu w znaczeniu biologicznym, czy nawet genetycznym. Okay? I ostatni yy, cytat. Panie dobrecie, Pani Tannock, co się może co? Zajmując się ja, opisaliśmy opisali prenatalną ekspresję wielu genów chromosomów Y. Może Pani pominąć. Pomija. Wyróżniającą mózg męski, zwłaszcza w regionie kory mózgowej, prążkowia i wzgórza. Co są części mózgu? Brak ekspresji analogów tych genów z chromosomii X wyróżnia badane regiony mózgu u dziewczynek. Co ciekawe, nie wykazano aktywności genu SLY w żadnym z analizowanych regionów mózgu. Sugeruje to, że proces kształtowania poczucia płci i cech fenotypu taka we wczesnych etapach rozwoju mózgu zachodzi niezależnie od kształtowania morfologicznych cech różnicujących płeć. <coughs> Należy dodać, że geny <coughs> takie, takie, takie nie mają swoich homologów u ssaków tras kodowany przez ZNY jest obecny w mózgu prenatalnym tylko u człowieka. Mm -hmm. Tu są dwie bardzo ważne rzeczy. Nie, już, jeszcze to Wam pokreślę po, po znowu to. Tak? Sugeruję, nie mamy pewności, ale wydaje się, że to jest najlepsza interpretacja, że yy, to, co się właśnie nazywa płcią, to znaczy tożsamością płciową, jest kodowana przez inne geny, niż przez ten podstawowy gen płci męski. Więc, Mówiąc krótko, co można wyczytać z tego? Nie wiem, czy to widzicie. Testowano, jak zachowa się mózg przy obecności i przy braku obecności genów SRY w określonych obszarach, tak? w badanych regionach mózgu. I się okazuje, że bez względu na to, czy ten gen jest obecny, czy jest nieobecny, te różnice są stałe. Tak? Czyli ten gen nie wpływa na to, jak się kształtują te regiony mózgu, ale ponieważ wiemy, że to jest jeszcze przed wydzielaniem hormonu, to to musi być oparte na, na genach. No i niestety mamy tutaj już pierwszą jakby tą przesłankę, czy pierwsze pytanie do tego pytania o tożsamość płciową, transseksualną. Tak? Tutaj ona mówi, no może być pewne pytanie także biologiczne, że to może być pewna dysfunkcja genetyczna po prostu. Proces kształtowania poczucia płci i cech fenotypu behawioralnego, czyli zachowania, być może jakby fenotyp behawioralny też pod, podpinał pociąg płciowy. Wydaje mi się, że to też tutaj można mieć Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że to też tutaj można by, jeszcze czyli zachowanie odnośnie się do płci yy, innych. We wczesnych etapach rozwoju mózgu zachodzi niezależnie od kształtowania morfologicznych cech płciowych, tak? Czyli ktoś może wyglądać, jak mężczyzna, ale nawet na poziomie gen, jakby... Genetycznie jeszcze tego nie mamy zbadanego, ale że na poziomie genetycznym z jakiegoś powodu nie wykształciła się w nim tożsamość męska, jeśli tak można odpowiedzieć. To, okay? to jest jedna ważna rzecz. I druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, te geny, które odpowiadają właśnie za tożsamość płciową, jak tutaj nazwiemy, są tylko u Tak, Jest jakaś istotna granica w płciowości męskiej, ludzkiej i w płciowości zwierzęcej inny wymiar, można powiedzieć. Tak, dochodzi do tak. Obok, obok tego czysto biologicznego rozmnażania, y, mamy y, na poziomie biologicznym, tak? to nie jest coś, co jest zewnątrz, bo można powiedzieć, że to kultura kształtuje. Nie, ona mówi na poziomie biologicznym, zmienia wymienia konkretne y, dwa geny jeszcze trzeci, który kształtuje te białka. To są takie, które opowiadają nie tylko za to, jak wyglądamy, a też jak się czujemy. I To mi się jest bardzo ciekawe i to no, dlatego dobrze spojrzeć też na państwa w sprawie i Jeszcze raz. są, y, są Nie, chyba, inaczej, nie wiem, być może badana. bo be... banana, to nasz znaczy problem jest taki, że... ...żeby ludzie się na mm przykład europejscy, żelni Amerykanie -hmm. i jasni mają kremy, których Amerykanie nie mają. Tak. No zresztą w ogóle mówi się, że prawdopodobnie człowiek powstał w dwóch czy trzech różnych ogniskach. Czyli nie jest tak, że wszyscy pochodzimy z jednego miejsca, bo jest możliwe, że to były dwa, trzy miejsca, gdzie jakby równolegle się wykształciła y, gatunek ludzka. Czyli white power. White myślę, że to no. na to samo, że proszę nie ja miałbym tylko czynniki biologiczne to yy, dlaczego konflut zachowuje się inaczej na szkoda yy, no, na, no to, i, dlaczego samce zachowują się, się czy inaczej. inaczej więc może... Yy. Więc, więc, dlatego ona to nie mówi, że nie ma tylko to nie te geny, jeżeli tu zwierząt są to wiele, bo to, jakby wiele jest genów takich, które Ale, zapraszamy to jest coś. O, Oczywiście wspomnieliśmy cały temat epigenetyki czyli tego, bo to jest ważna rzecz, to, to krótko wam tylko o tym powiem epigenetyka to jest coś dodatkowego, tak geny to jest, to jest materia, to no krótko a jeszcze mamy formę, tak, stosując tą terminologię stortarzowską, czyli oprócz tego, że, że geny są, jakie są jeszcze mamy do tego obok, obok tego cały równoległy układ kodowanie genów. Tutaj pani Kinga i pan Adam więcej o tym powiedzieli, tak? Nie wystarczy pomyślcie sobie o szyfrantach, tak? co o szyfrach z drugiej wojny światowej. Nie wystarczy mieć szyfr, trzeba umieć go odkodować. Druga, I to jest epigenetyka. Reguły kodowania i odkodowywania to jest, to jest epigenetyka. Niestety forma jest ważniejsza jednego od materii, bo, Jasne. bo mogą być to, że akurat zestaw genów jest taki, a taki, ale które się uaktywnią to jest jeszcze inna. Jest jeszcze inna rzecz, to my wiemy z epigenetyki, że cały ten układ epigenetyczny jest w stanie naprawiać geny. Czyli dostaje zmutowany gen i jest w stanie rozpoznać, że coś jest niehalo. I zreplikować go w dobry sposób. Naprawić go w trakcie replikacji. I patrzę, to wyrobi sobie jak w tym. Jak program komputer. Bardzo dziękuję. Widzimy się za tydzień. W mhm.